Play a game. Wszystko co my jest jasne i tajemnicze, książki, i film, gry i komiks, klasyka i nowość, i i gnioty. Gniot. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 17 maja 2025 roku. Słuchacie właśnie 551 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami troje grzeszników. Jest z nami spragniona krwi i irlandzkiego tańca Marta Płaza z podcastu Rozmówione. Witam Cię. Dzień dobry, witajcie. Oraz jesteśmy tutaj też my, dwaj bliźniacy z innej matki, Michał Ogrodowicz, czyli Sew z ziemniaczanego pola, komisarza Sewa. Witam Cię. Witam Was bardzo serdecznie, witam naszych słuchaczy. Oraz wiecznie polujący na rasistów ja, Szymon Ścieśniński. Cześć wszystkim. Witamy Was i zapraszamy na podcast o najnowszym filmie Rajana Kuglera, czyli o grzesznikach. Grzesznicy. Weszli do kin, no z naszej perspektywy to już teraz, ja wiem, ze trzy tygodnie temu, więc już trochę czasu upłynęło. Film praktycznie nie miał kampanii promocyjnej, było raczej o nim cichutko, zwłaszcza w jakimś takim mainstreamie. Te serwisy bardziej horrorowe troszkę o nim przebąkiwały, no i nagle cały internet wybuchnął grzesznikami w twarz swoich czytelników, gdyż okazało się, że film zebrał bardzo, bardzo pozytywne recenzje. Wiele takich no, ocen, praktycznie 10 na 10. O filmie zrobiło się głośno, coraz więcej osób zaczęło wybierać się do kin. No i my także w różnych odstępach czasu z Grzesznikami się zapoznaliśmy. Sef był praktycznie na premierę w kinie, ja kilka dni później, Marta niedawno. Więc mamy, no ty będziesz miała taką najświeższą perspektywę, więc gdybyśmy coś tam mieszali, to możesz nas poprawiać, bo pewnie najlepiej mm. pamiętasz o, ten matką, film. O najgorzej. <laughs> <taki> tak. I no właśnie, powiedziałem, że to jest film Ryana Kuglera, może od tego zacznijmy. Czy lubicie Kuglera? Czy znacie jego poprzednie filmy? Czy macie jakieś nastawienie, czy mieliście idąc do kina na grzeszników? Ja mogę zacząć od tego, że Ryan Kugler oczywiście jest tak szeroko znany najbardziej z dwóch części Czarnej Pantery w MCU. Szczególnie mhm. oczywiście tej pierwszej, która była taką mini sensacją. W końcu można zrobić film, gdzie biała obsada jest tylko i wyłącznie w mniejszości. Dobry film aksyniakowy z klimatami bardziej ludowymi. No Wszyscy doskonale wiemy, jakie były zachwyty. Ale dla mnie Ryan Kugler jest był obiecującym i cały czas jest bardzo lubiany przeze mnie twórcą. Głównie ze względu na film Creed, Rodziny mm -hmm. Legendy. Czyli jeden z przykładów, że można sięgnąć po w miarę starą markę, która już od kilkunastu lat odpoczywa sobie spokojnie na emeryturze, wrócić do niej i zrobić to bardzo serdecznie, bardzo skutecznie i sensownie. Więc o ile Czarna Pantera, jakby jedenka, 2 sobie mogą być i okej, okay, nie mam z nimi żadnego problemu, o tyle dla mnie Creed jest, jest, jest, jest tym najważniejszym filmem, który sprawiał, że jak widzę nazwisko Kuglera nad czymś, w czymś, to od razu jestem automatycznie zainteresowany. No, to ja byłam trochę po przeciwnej stronie barykady, bo jako, że no super, bohaterszczyzny, no nie oglądam właściwie w ogóle, więc jakby zdawałam sobie sprawę, że Wakanda istnieje, ale poza tym nic, nic nie wiedziałam na temat jakby tych filmów. Więc Ryan Kugler rzeczywiście był mi gdzieś tam kojarzony głównie właśnie za sprawą Krida, którego pierwszą część rzeczywiście całkiem lubiłam. No i taki też jeden z jego pierwszych, pierwszych filmów, czyli taki bardzo sandansowy, skromny, dramat obyczajowy Fruitwell, mam nadzieję, że dobrze odmieniam, oparty na prawdziwej historii. Też całkiem takie kino bardzo osobiste, podkreślające te wątki, które gdzieś tam się będą pojawiać w kolejnych filmach, w kolejnych latach u Google'a. I Kulera, tam też był takie... Michael B. Jordan, nie? Dokładnie tak, tak, dokładnie tak. Więc takie wątki społeczne które pewnie w Wakandzie też są bardzo mocno zarysowane już wówczas się u niego pojawiły, więc nie jestem jakąś jego gigantyczną fanką, ale powiedzmy jakieś tam wyobrażenie o, o jego zainteresowaniach miałam, więc do Grzeszników powiem wam, że bardziej chyba mnie e, zachęciła Obsada niż reżyser jako taki, bo Michaela B. Giordana bardzo lubię, no i też szalenie lubię, nawet bardziej Jacka O'Connella, więc byłam bardzo ciekawa, jak on tutaj się w tym takim trochę innym repertuarze sprawdzi, dlatego powiedzmy nie miałam jakichś szczególnych oczekiwań wobec filmu, raczej wobec obsady, bo jednak opis fabuły i tego, co nas może czekać w Grzesznikach sugerował trochę inne występy, porównaniu do ich poprzednich dokonań, więc, więc to było coś, co rzeczywiście zachęciło mnie do pójścia do kina. Natomiast na te takie hurra optymistyczne recenzje starałam się wyłączyć, bo w przypadku jakiegoś tam kina gatunkowego, horrorów, no to bardzo często jest tak, że te recenzje są przesadzone w którąś ze stron, więc raczej się staram dystansować. Mhm. Ja wam powiem, że ja byłem bardzo sceptyczny. To nie jest tak, że ja nie lubię Kuglera, bo w sumie lubię. Tego jego debiutu cały czas nie widziałem, ale ogólnie to, że wziął się za właśnie świeży, autorski oryginalny pomysł. Tak? Jednak wcześniej tworzył film osadzony w, uni film osadzony w uniwersach, to mm -hmm. nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzi. Te zajawki gdzieś tam, trailerów nie oglądałem celowo, bo czytałem, że spoilują tam ja coś też. z treści. Więc nie wiedziałem za wiele o fabule, a te zajawki takie tekstowe, one są no, taką trochę mową trawą, nie? W sensie <głos> mogą wskazywać na wiele różnych filmów. I też to, ten chóry optymizm na mnie też jakoś nie zadziałał, nie wsiadłem do hype trainu, tylko wręcz przeciwnie, jak sobie pomyślałem, dobra, pójdę do kina i na chłodno mm -hmm. zobaczę co i jak, żeby się nie zawieść, bo się mega bałem, że się właśnie nakręcę, a potem no się właśnie. okaże, że nie wiem, że podwójna rola mi nie podeszła, że w sumie ten scenariusz oryginalny to coś tam, nie i tak dalej, że mi się to jakoś gryzie, pitu, pitu. A jak to było, no to powiemy wam już za chwilę, ale wprowadźmy trochę w fabułę osoby, które o tym filmie też jeszcze nadal nic nie wiedzą. Nie będziemy spoilować na razie. Strefę spoilerową wprowadzimy dosyć szybko, ale wyróżnimy ją głośno i wyraźnie. Więc tak, film rozpoczyna się w Clarksdale, w Mississippi, 16 października 1932 roku, a więc no prawie 100 lat temu. Młody mężczyzna o imieniu Sami Cały we krwi z główką i fragmentem gryfu gitary w dłoni wchodzi do kościoła, gdzie pastorem jest jego ojciec. Nie wiemy co się stało, ale szybko cofamy się o 24 godziny, by właśnie ustalić skąd ta krew i co tak właściwie zaszło. Do miasteczka okolicznego miasteczka przyjechali bliźniacy Smoke i stack. Dorobili się w Chicago i teraz chcą zostawić gangsterską przeszłość za sobą i zostać biznesmenami, otworzyć swój własny biznes. Dokładniej rzecz ujmując, kupują starą stodołę i rozkręcają tam bar z muzyką na żywo, ale jako, że to jest rok 32., obowiązują prawa Jima Crowa, no to chcą stworzyć coś dla swoich braci, obaj są czarnoskórzy, więc stworzą miejscówkę dla people of color, tak, dla czarnoskórych osób pochodzenia rdzennego i innych raz niż biała, a Sami, który jest ich kuzynem bodajże i świetnie gra na gitarze, ma wystąpić wieczorem na otwarciu. I my obserwujemy przygotowania do tego otwarcia, no i następnie coś idzie, nie naszych bohaterów i dzieją się straszne rzeczy. Celowo unikam y, szczegółów, gdyż y, one były obecne w trailerach, ale no, jeżeli ktoś z Rastunów nie oglądał, no, to może lepiej, żeby sam się przekonał, z czym tak właściwie w tym świecie przedstawionym będziemy mieli do czynienia, ale jednak mówimy o tym w Nekro i ten film był promowany też jako horror, więc no możecie się domyślać, że nie chodzi o zwykłą tam, jakąś wiejską jadkę czy coś takiego, tylko że pojawi się tutaj też jakiś dodatkowy wątek taki stricte grozowy. No i tak jak powiedziałem, Zaczniemy raczej od szybkiej opinii, a potem przejdziemy szybko do spoilerów, gdyż nawet mówiąc o technikaliach tutaj wypadałoby o tych wątkach z drugiej połowy coś powiedzieć, bo tam też już różne technikalia są istotne, więc oddaję wam głos. Jak wam się podoba punkt wyjścia, cała ta historia, czy byliście zadowoleni po seansie? To ja może zacznę właśnie od tych technikaliów, bo powiem wam, że praktycznie od samego początku gdzieś ten film bardzo mocno poniósł mnie właśnie za sprawą tego... Jak jest, jak jest nakręcony jak tutaj dźwięk jest wprowadzany do, do tej historii, dzięki czemu no historia bardzo, bardzo szybko nas pochłania, więc jakkolwiek nie miałem jakichś super wielkich oczekiwań przed filmem, tak no te pierwsze minuty, już nawet niekoniecznie sama ta krew, którą tak pięknie opisałeś Szymas w tej pierwszej scenie, ale ogólnie ten, ten początek, kiedy no zostajemy tak bardzo mocno wesani w ten klimat południa, bardzo mnie zaciekawił, bo mniej więcej mając wyobrażenie o tym, że to jest horror i w jakim kierunku to wszystko będzie zmierzać, no to jednak podkreślenie takie, wiecie, bez jakiegoś szczególnego patosu czy, czy, czy takiej podniosłości całych tych kontekstów rasowych sprawiło, że bardzo... Ciekawiło mnie, w jakim kierunku to pójdzie. Tym bardziej, że ja też zwiastunu nie widziałam specjalnie, zresztą ja zwiastunów praktycznie w ogóle nie oglądam, więc. Więc jakby ten, ten początek, wprowadzenie nas w życie bohaterów, w ich świat, no bo tutaj muzyka jest bardzo ważna praktycznie od samego początku, jest naprawdę znakomite. Więc fajnie oglądać film, gdzie wiecie technikalia są na służbie fabuły, gdzie te dwa światy się doskonale zazębiają i nie ma czegoś... W tym filmie, wiecie, na takiej zasadzie, że jest jakimś tam pustym dodatkiem, pustą atrakcją, tylko tutaj wszystko jest gdzieś tam fajnie sprzęgnięte, więc ja byłam praktycznie od początku zainteresowana, w którym kierunku to. Podąży. Tym bardziej, że tu też jestem ciekawa waszej opinii, pojawienie się bliźniaków też jest bardzo fajnie podprowadzone, te charaktery są rozróżnione, więc tutaj nie mamy jakby takiej, takiego początku bardzo tendencyjnego, więc no ja byłam kupiona. Ja muszę zaznaczyć, bo to jest coś, co yy, podnosi zdecydowanie moją ocenę tego filmu, to fakt tego, kiedy i o czym on opowiada. Bo generalnie rzecz mówiąc, historia Stanów Zjednoczonych to jest coś, co, co bardzo mnie fascynuje. I w momencie, kiedy dostaję film zrealizowany dobrze, bardzo dobrze pod kątem technicznym, ale pod, koste, pod kątem kostiumów, lokacji związany z latami 30 w Stanach Zjednoczonych i oczywiście dotyczący w tym przypadku no, tych wątków rasowych i, i, bo to, to jest faktycznie coś, co dostajemy od samego początku tak. to, to jest rewelacyjne jakby po prostu pod tym kątem ja do tego filmu naprawdę mam nie mam zaszutów tak naprawdę. Ja tutaj chyba będę najbardziej optymistyczny z naszej trójki, bo dla mnie ten film wygląda i brzmi w każdym momencie rewelacyjnie. Mogę, o czym pewnie ewentualnie później będę wspominał, mogę za bardzo nie być na 100% przekonany do jakichś pomysłów, ale na każdym kroku nie czuję zbędnych scen, nie czuję zbędnych zabiegów, zbędnych rzeczy, które w jakiś sposób nie pasują. Po prostu mhm. widzę całą układankę, która jest idealnie ułożona. To, co na tej układance jest, to już jest inna sprawa, bo to już każdy musi samemu ocenić, ale ja tutaj nie mam zarzutów pod kątem oświetlenia, pod kątem gry świateł, kolorów, wykorzystywaniem ciemności w pewnych momentach. Czasami budowanie napięcia, które zakładam, że dla, dla weteranów horroru nie jest niczym absolutnie nowym, ale dla mnie mimo wszystko to było jakoś odświeżające, czy, czy powiedzmy było y, przyjemnie straszne. Ja tutaj muszę zaznaczyć, że moja wizyta w ramach tego, y, tej serii jest zaskakująca, bo ja absolutnie nie lubię horrorów, ja się po prostu nie lubię bać. Um, więc, hmm. więc fakt tego, że obejrzałem jakiś horror, znaczy, przecież inaczej, to też nie nazwałbym tego horrorem, tak naprawdę. Bo, bo to, co tutaj dostajemy w tym filmie, to nie jest... Perse horror, o Ale nie, błagam cię, tylko jeszcze argument. Czy, no jakby, przepraszam, chodzi mi o to, że to nie, no nie wiem, na przykład tak jak oglądałem horror z Nicolasem Cage'em z zeszłego roku. E, nameless? Nie, nie nameless. Kodzła? Loneless. Kodzła, właśnie. Longlegs, long tak. No to to był long film, line, gdzie. Longlegs, tak. tak. No nie, to, to był horror, gdzie w połowie żona już tak się pytała, czy chcesz wyjść? A ja stwierdziłem, nie, dobra, wytrzymam do końca. Natomiast przy Grzecznikach. Przy grześnikach to jest trochę inne rzeczywiście, rodzaj choroby, ale wracając. Technicznie ten film jest. Przecudowny. Jakby, jakby po prostu sama przyjemność czerpa... jaką miałem przyjemność oglądać ten film w IMAXie, co też jest ważne. Dźwiękowo i, i wizualnie to jest, to jest film, który jest absurdalnie niedorzecznie dobry, szczególnie w jednej scenie, o której będziemy pewnie troszeczkę tak, się tak. zachwycać, albo nie. Zobaczymy. Ale kończąc przydługą wstawkę z mojej strony. Rewelacyjny kawał kina, jeżeli chodzi o techniczne wykonanie. Po prostu. Mhm. No dobrze, tak jednak zaczęliśmy od technikaliów, no to trochę ten temat pociągnę. Tak, tutaj się zgodzę. Ten film wygląda pod wieloma względami niesamowicie. Co ciekawe, reżyser w samych wywiadach wspomina, że tego IMAXa to mu bardziej studio zaproponowało, no nie narzuciło, tak, ale że on sam nawet nie myślał o tym, a ten film w ogóle jest bardzo nietypowo od strony technicznej, bo on jest skręcony zarówno no, imax jak i w tym standardzie Ultra pana wyższym. I tutaj mamy zmieniające tak, się tak. jak to się nazywa? Rozdzielczość, tak? Obrazu się tutaj zmienia. Chyba, chyba rozdzielczość, tak to, to, chyba tak to możemy powiedzieć. No to ratio, tak, jak gdyby po angielsku. No tak, ale widać, widać to jest to zauważalne w trakcie, w trakcie sensu. Tak, co jest nietypowe już. W mm -hmm. sumie to nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem film, gdzie właśnie rozdzielczość obrazu się zmieniała w trakcie sensu. Druga rzecz odnośnie tego dźwięku, bardzo nietypowa, od razu o tym powiem, bo potem zapomnę. Nie wiem, czy... No ale musicie, tak, no bo to chyba w każdym kinie tak było. Ale tutaj mamy na przykład takie ujęcie jazdy drogą między polami bawełny, Aha, tak. gdzie głośniki z przodu w kinie puszczają odgłosy tej sceny, czyli właśnie no, drogę, wiatr, tam jakiś pył spod kół tego auta wylatujący głosy postaci, a głośniki z tyłu w sali kinowej puszczały odgłosy ilustrujące opowieść bohaterów. To, o czym oni opowiadali. Tak, tak. I ja nie wiem, co o tym myśleć do końca, bo ja wam przyznam się, że za każdym razem się odwracałem. <śmiech> Zastanawiałem się, czy ktoś nie otworzył czasem drzwi do sali kinowej. Słyszysz głosy, Szymas. Słyszysz tak, głosy. Czy nie słyszę głosów z drugiej sali, <śmiech> obok na przykład, nie? Nie, to, to ja ci mogę powiedzieć, że dla mnie to był właśnie rewelacyjny zabieg, taki techniczny. Teoretycznie... Nic specjalnego, tak? Nałożyć trochę inaczej ścieżkę dźwiękową drugą, ale biorąc pod uwagę o tym, o czym jest opowieść i, i z czym ona jest związana, żeby nie spoilerować, mhm. to ma sens. Jakby to ma sens jako to, co ludzie pamiętają i pewnego rodzaju forma wspomnień, bo jednym ze sposobów zapamiętywania dobrych i złych sytuacji życiowych jest oczywiście odgłosy, dźwięki, tak, coś, co nas znaczy jakby budzi. w ogóle budzi, te, nie? czy zapach, czy smak, czy odgłos. Do, tak. do, dokładnie, mhm. budzi nasze wspomnienia w jakiejś formie i tutaj wydaje mi się, że to jest specjalna zagrywka, która, która się sprawdza w kontekście tego, o czym bohaterowie rozmawiają, czy o czym jest opowieść. Tak, ale y, znaczy ja tutaj zwróciłem uwagę, że akurat mnie to wy, trochę wybijało, ale to nie jest tak, że ja to neguję. Nie? Dla mnie to po prostu było na tyle mm -hmm. nowe, dziwne, że byłem zaskoczony i trochę głupiałem, ale z uśmiechem na twarzy jednak. Nigdy po chwili sobie uświadomiłem, nie no chwilę, przecież oni o tym mówią, nie? Albo może o tym nie mówią, ale to jest jak gdyby odgłos emocji z tym związanych, czy coś takiego, bo to nie zawsze jest tak, to nie jest tak, że nie wiem, bohater mówi jeździ na koniu i my słyszymy kopyta. Trochę też tego elementy, ale czasami to też są odgłosy trochę związane bardziej z emocjami, ale mega ciekawa rzecz, bo mam wrażenie, że w ogóle dźwięk przestrzenny jest rzadko wykorzystywany jakoś mocno, nie? Czasami tam w jakiejś jednej scenie, że tam, nie wiem, ktoś strzeli z tyłu, no to odsłyszymy ten odgłos strzału z głośnika z tyłu, nie? Czy coś takiego. A tutaj mm -hmm. rzeczywiście to było mega ciekawe i tak jak mówisz, jako że ten film trochę traktuje o muzyce jako jakimś takim magicznym medium łączącym y przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jako o muzyce, jako o religii i tak dalej, no to te zabawy dźwiękiem tutaj wręcz się narzucają, ale to i tak było zaskoczenie, ale bardzo ciekawe i chciałbym, żeby więcej filmów używało czegoś takiego świadomy. Nie teraz, żeby każdy film na pałę, za przeproszeniem, to robił po prostu jak leci, ale mm -hmm. jeżeli będzie to jakkolwiek pasowało, właśnie tak jak tutaj, że mamy scenę, w której bohaterowie rozmawiają o zupełnie innych wydarzeniach, no to świetna rzecz, bardzo ciekawa. Kolejna rzecz, And... tak? Znaczy, to ja tylko dodam, bo to, co, co mówisz, jest właśnie bardzo ciekawe i gdzieś mi się to też łączy z tym, jak sama odebrałam tą formę jako pewne takie narzędzie, które rzeczywiście służy temu, o czym jest ten film, czyli trochę takiej opowieści o, o, o pamięci, o tożsamości, o kreowaniu własnej y, historii, więc y, rzeczywiście to, że te głosy rozchodzą, rozchodzą się y, w taki bardzo nietypowy sposób, no to te, też, gdzie, też wydaje mi się, budować trochę pomost między tym, no jak my właśnie pamiętamy, o czym chyba ty se właśnie wspomniałeś, więc mhm. to tak tylko dopowiem. Mhm. <gry> Dobra, jeszcze z takich technicznych rzeczy chciałbym zwrócić uwagę na dobranie kolorów bo ten film fajnie pogrywa tymi kolorami. Mamy nie wiem, sceny pełne bieli, jak na przykład ten nasz kościółek, do którego trafiamy na początku. tak? Mimo, że mamy tam people of color, no to po prostu biel wylewa się z ekranu. Potem mamy tych naszych bliźniaków, którzy są też rozróżnieni kolorystycznie. Mamy obranego w niebieski, bardziej strój, niebieski kapelusz i też no, garnitur z elementami niebieskimi smoka i tego bardziej bordowego, boraczanego staka. Potem też kolory w samym filmie są ważne w kontekście tego wątku horrorowego, który się pojawia. Mm -hmm. Mm -hmm. I właśnie z tej bieli wchodzimy bardziej też w czerń różnego rodzaju. Więc ta świadomość twórcza jest bardzo duża. Mamy też piękne plenery, te pola bawełny, które tam znaleźli i te takie właśnie szerokie kadry tam na przestrzeń tego świata przedstawionego. One robiły ogromne wrażenie właśnie w sali kinowej, ale też świetnie wypadł ten taki świat przedstawiony był bardziej zabudowany w coś sensie tam, te elementy miasteczka, jakiejś stacji kolejowej itd. Tak tak tak, tak, tak, tak, Ja, znaczy moja wiedza o w Stanach Zjednoczonych z lat 20. 30. ubiegłego wieku jest raczej mizerna, no bo to jest głównie też wiedza z popkultury, nie wiem, z podręczników do RPG-u, trochę czy coś, ale obejrzałem kilka widełek na YouTubie już po seansie i tam osoby trochę bardziej zastanawione z tematem, no i też po prostu Amerykanie, zwracali uwagę na mnogość detali, które gdzieś tam w tym świecie przedstawionym są zawarte i na to, że ktoś rzeczywiście wykonał research i że wszystko, co my tam widzimy, ma sens tak? w kontekście tych realiów historycznych. Ten film jako taka pocztówka z epoki, jeżeli chodzi o stroje, to kto tam przebywa, jakie firmy tam na przykład prowadzą właśnie kolej, jakie sklepy są, co w tych sklepach można kupić, to wszystko niby jest adekwatne tak historycznie. No to, mimo że ja sam nie byłem w stanie tego stwierdzić, o to doceniam. Tak? Fajnie, że ktoś się przykłada do tego typu rzeczy, jeżeli już kręci właśnie taką filmową pocztówkę z epoki. No i chyba możemy iść dalej. No to powiedzcie krótko, jak kupujecie samą fabułę. Tak? Powiedzieliśmy, że od strony audiowizualnej, technicznej ten film jest ciekawy i dobry, albo nawet bardzo dobry. A jak fabularnie was kupiła ta historia? Jak, jak fabularnie kupiła mnie ta historia. Kurczę, to jest trudne pytanie, bo jesteśmy jeszcze w strefie bez spoilerowej, więc. No to dlatego tutaj... ogólnie, Marta. Ogólnie. No ale właśnie, ja wiem, ja wiem, ale no to jednak aż, aż korci, żeby coś tam ale zdradzić. prawda? Nie, nie, prawda? Ma że cię korci. No, to nie takie proste. Nie no, dobra, będę dzielna i, i, i, i tak, będę dzielna i powiem ogólnie. Nie no, ogólnie super. I Jakby taka tematyka rasowa gdzieś tam ścierania się Ameryki w kwestiach była dla mnie bardzo, bardzo mocno interesująca zawsze, zarówno tak pod kątem historycznym, jak i gdzieś tam filmowym, więc, więc jakby totalnie totalnie byłam przekonana co do tej historii. Tym bardziej, że no, to było tak przepięknie, cała ta warstwa historyczna, historyczna połączona też ze znaczeniem bluesa, znaczeniem muzyki dla, dla czarnej społeczności I, i jakby to połączenie jest fenomenalne. Ja się w jakichś tam prywatnych rozmowach, chyba, chyba z Jeremy akurat, że, czy, czy, czy tam z wami może nawet, Jezus, nie pamiętam, w każdym razie, że, że, że ten film może się fajnie oglądać jako double feature z Elvisem, Baza Lurmana, jak <grym> mamy, wiecie, tak. takie zderzenie dwóch punktów widzenia na tak naprawdę tę samą rzeczywistość, no bo jak, jak wiemy, no to Elvis tak naprawdę skorzystał na tym, że popularność zdobywał w czasach, kiedy mm, ludzie uwielbiali bluesa, ale nie, nie znosili osoby grające bluesa. Zresztą ten wątek też się w tym filmie pojawia. Mhm. Więc no to było przearcy ciekawe dla mnie, więc mm, w ogóle pierwsza połowa filmu chyba nawet bardziej mi się podoba paradoksalnie od drugiej, ale no już już, już zamykam się, bo już już mnie korci w <laughs> kierunku spoilerów, więc tak, fabuła jest kapitalna. Ja bym powiedział tak, że każdy tutaj prawdopodobnie znajdzie przynajmniej jedne, jedną perspektywę albo jeden wątek, który mu się naprawdę spodoba. Bo są wątki, nazwijmy to historyczno-społeczne, czyli tematy przede wszystkim rasowe. Mamy wątki muzyczne, ale też oczywiście gigantyczną rolę odgrywa folklor, odgrywa pewnego rodzaju... właśnie znaczenie kultury w społecznościach wszelakich i pewnego rodzaju uniwersalizm te, te, tego znaczenia, jak i również aspekty bardziej, nazwijmy to, akcyjniakowe, również fani tego tutaj znajdą. Jakby oczywiście pełne kombo, po, po której stronie ja staję, zbieramy wtedy, kiedy wszystkie te elementy nam podchodzą i, i one działają, ale wydaje... Znaczy ja, ja po prostu kupuję tą historię, bo co jest niezwykle też ważne... Ona jest bardzo dobrze poprowadzona, znaczy się teoretycznie mamy długi wstęp, bo tak naprawdę coś więcej w cudzysłowie dzieje się rzeczywiście dopiero w drugiej połowie filmu, ale to co dzieje się w pierwszej jest kluczowe, żeby napięcie w drugiej połowie miało dla nas znaczenie, Dokładnie. że decyzje naszych bohaterów, relacje między nimi nabierają sensu. Jakby Twórcy, zakładam, że przede wszystkim Ryan Kugler, właśnie poświęcił nieco więcej czasu niż teoretycznie powinien, ale to bardzo dobrze procentuje i przez to znów, nawet jeżeli miałbym trochę na siłę, nie będę kłamał, szukać jakichś wad czy, czy uwag, to, to to nie chcę, nie potrzebuję, bo tak, ta historia jest tak dobrze sprawnie opowiedziana, że po prostu kupuję ją w całości. Okej. Okay. No dobrze. Jeżeli o mnie chodzi, to najpierw zaznaczę, że to nie jest film o rasizmie, absolutnie. To jest film, którego akcja Czy rozgrywa ja się w czasie, kiedy no, rasizm był jeszcze wszechobecny, tak? W czasach segregacji rasowej, właśnie praw Jim'a Crow'a i tak dalej, ale... Właśnie wydaje mi się, że reżyser i scenarzysta celowo nie chciał tworzyć filmu o rasizmie, celowo, tutaj zaznaczmy, że nie chodzi w tym filmie o po prostu walkę, nie wiem, białych z kolorowymi, tak? To nie jest tak, że nagle wiedzie nam Ku Klux Klan mm -hmm. i trzeba tak, tak, będzie tak, z nimi tak. walczyć o życie, że to będzie tego typu jakiś, nie wiem, slasher, home invasion w tym klubie czy coś takiego. Nie, właśnie to nie jest film o tym, i masa osób mogłaby go od razu wtedy skreślić. Nie powiedzieć, a bo to jest kolejny jakiś tam łok coś tam, nie, że o lewicowy film, o tym, że czarni byli pokrzywdzeni. Właśnie nie. Wręcz przeciwnie, ten film jest anty-walk. Kreślę cudzysłów, nie lubię tego określenia, ale <grafię> dobra, niech będzie, bo on pokazuje ten świat takim, jakim był. Tak, właśnie odwzorowuje go no bez tak, żadnego upiększania, tak. wybielania. No, fenomen, ale to jest po prostu. Element świata przedstawionego. Znaczy, jeśli tylko mogę przerwać, znaczy jakby kwestia, jakby to, to. Ja się zgadzam z tym, że on nie jest. Jakby on nie pokazuje rasizmu jako głównego tematu, tylko jako element codzienności ówczesnych czasów. Tak po jak prosty, wiele innych rzeczy. To, to, tak, ale nie, tak, nie wiem, tak. ja, się, ja się chyba totalnie nie zgodzę Dobre, z wami. Ale bo... to potem pewnie, bo to już spojrzało. Przepraszam, bo już, już, już po prostu ręka mnie świerzbi. Dobra, cicho, słucham. Dobra, to, to tylko chciałem zaznaczyć. A co do samej oceny, ja wam powiem, że Właśnie nie chciałem się nastawiać i gdy zobaczyłem te piękne plenery, gdy zobaczyłem tę pocztówkę z epoki, gdy zobaczyłem naszych głównych protagonistów oraz naszego samego, ja byłem zachwycony. Ja chłonąłem ten obraz, ten świat przedstawiony, ten dźwięk, te kadry i myślałem sobie, że to będzie film, właśnie po którym ja też powiem, że to jest 10 na 10 albo 11 na 10. Strasznie mi się wszystko podobało. Gdy dochodzimy do tej sceny, której pewnie poświęcimy zaraz osobny blok, no to po prostu, wiecie, szczęka na podłodze, oczy wychodzą z orbit i sobie myślę, no wow, to jest niesamowite, a to trwa i przez całą długość jest piękne. Ale potem, gdy wjeżdża nam ten element horrorowy, gdy się pojawia, to jeszcze... Jakoś tam czułem się zaintrygowany, ale gdy dowiadujemy się, z czym tak naprawdę mamy tutaj do czynienia, co jest zagrożeniem, czy antagonistą, czy coś takiego, to ja poczułem zawód, bo jednak moim zdaniem to trochę psuje, niszczy właśnie zagadkowość tego filmu, to jak gdyby wiem czegoś powinienem oczekiwać, bo wchodzimy w taką bardzo gatunkową kliszę i do samego końca to było dalej ok, były fajne koncepty, ale ja miałem wrażenie, że Kugler miał pomysł na kilka scen, które zlepił tym wątkiem właśnie horrorowym, ale ja widzę te szwy. Nie? Dla mnie ta druga połowa, może nawet nie druga połowa, co no, druga połowa, drugiej połowy i część trzeciego aktu mhm. są trochę takie pozlepiane. Tam jest lekki bałagan. Ja tam czuję, że tempo trochę się gubi. Były ze, dwie mom ze dwa momenty dłużyzny który, mimo że początek jest właśnie mega długą rozbiegówką, przedstawieniem świata i całej masy protagonistów, bo to jest naprawdę wielu bohaterów, wiele bohaterek, no to ta rozbiegówka była mega ciekawa, a gdy zaczyna się dziać, to ja czułem, że film mi się momentami dłuży. I to nie jest tak, że mi to popsuło seans, tak? ale sprawiło, że z tego 10 na 10 spadłem na nie wiem, no po się wręcz przez to, że to, to był taki zawód, no to bym pewnie dał 7, teraz tak na spokojnie pewnie nadal 8. Tak? Czyli mimo wszystko oceniam mm -hmm. ten film pozytywnie, ale naprawdę, ta, nie, nie że finał, tak? ale ta druga połowa drugiego aktu, gdy wchodzi wątek horrorowy, co zaraz rozwiniemy, no to ja się zawiodłem trochę. Znaczy, bardzo mi się podoba, że no, no jestem trochę zawiedziony 8 na 10. <laughs> tak, no bo tak, być 11 na 10, nie? Ale nie, nie, nie a... czy znaczy nie, jakby ja to rozumiem, ale tutaj tak w ramach powoli zbliżającej do części spoilerowej, drodzy słuchacze, no, no, zapewne słyszycie, że co najmniej jesteśmy zadowoleni. Chyba wszyscy tutaj mm -hmm. jakby bez, bez wyjątku, więc co najwyżej będziemy, będziemy analizować, czy to ma być 8, czy 9, czy 9 na 10, tak? czy, czy 11, tak? jak tutaj padła no propozycja. 7 jednak, nie? Może. A... No albo 7, może, ale to nadal, nadal bym powiedział, że no... Make 7 great again. Tak jest. No dobrze. <laughs> Jeżeli ktoś filmu nie widział... No to zachęcamy, by jeszcze wybrać się do kina. Na pewno obejrzeć, tak. Czy obejrzeć potem w jakimś VOD, a całą resztę, czy też osoby, które, no i tak szak nie chcą obejrzeć z jakichś powodów, albo nie boją się spoilerów, zapraszamy na strefę spoilerową. Do usłyszenia za chwilę. Uwaga! Spoiler! Witam ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, no to teraz możemy już y, się nie krygować, Marta. To teraz pozwolę ci się nie zgodzić. A, tak, pozwalasz mi się nie zgodzić, bardzo się cieszę, ale Szymasie, się. Wyszedłeś z takim e, argumentem pod koniec w strefie spoilerowej, z którym muszę bez się zgodzić, e, bez spoilerowej, a, tak, a, a. wybaczcie, e, czyli z tym, że. Ta druga połowa drugiej połowy jest już słabsza i, i, i widać w niej bałagan. Ja się totalnie z tym zgadzam. Rzeczywiście, gdy zaczyna się już ta jadka w, tym, w tej stodole knajpianej, to też miałam takie wrażenie, że jest tutaj sporo takich scen, które się dzieją, bo mają się dziać, żeby popychać fabułę do przodu, czyli to jest takie trochę skrótowe i, i, i takie klejone na ślinę, jak ja to sobie czasami mówię. Ja może wyjaśnię, jeżeli mhm. ktoś nie widział albo widział dawno temu, już nie pamięta. Chodzi o to, że w połowie filmu w świecie przedstawionym pojawia się remik, który jest irlandzkim wampirem. Cudowny bohater, absolutnie. I gdy on się pojawia, no to on się pojawia jeszcze przed zachodem słońca i ma takie spalone ramiona. To jest y, sensowne, no bo nie jest wampirem, ale ja totalnie tak. pomyślałem sobie, że to jest jakiś demon, nie, że to jest ta istota spiekła, która tak. została przywołana przez samego. Tak tak, tak, tak, tak. I pomyślałem tak. sobie, wow, mega, nie, no genialny koncept. On rzeczywiście przywołał magiczną swoją muzyką demona, tylko że potem okazuje się, że to jest po prostu wampir. Najzwyklejszy w świecie wampir. I to są takie wampiry, klasyczne, może nie arystokratyczne, ale trochę takie stalkerowskie, to znaczy. Są nieśmiertelne, muszą zostać zaproszone, żeby wejść do jakiegoś pomieszczenia, domostwa. Taka ludowość mocna tutaj jest podkreślona. Żywią się krwią, są szybkie, potrafią Ale lewitować. Ale Drażliwe na srebro, czosnek, osinowe kołki, światło słoneczne. No, Ale jednocześnie jest, jest jakby cała fabuła krąży dookoła naszego grajka, czyli... czyli um... Nie Remika, tylko. Samiego. Samiego. Samiego. Samiego, który tak dobrze grał, że w jakiś sposób przyciągnął do siebie naszego wampira. Znaczy, się nie, mhm. on się nie pojawił magicznie, tylko później cała fabuła opiera się na tym, że e, na przykład teoretycznie nieudana groźba względem córki jednej z uczestniczek imprezy nie ma sensu, bo nie na tym mu zależy. Jakby jest to podłączenie, bo już sam wstęp do filmu opowiada nam o tych demonach, czy tam powiedzmy duchach, które są przyzywane przez grajków z różnych kultów, którzy grają tak dobrze, że przyzywają powiedzmy jakieś duchy. I tutaj mamy powiedziałbym miks, Mamy klasyczne rzeczywiście te wampiry pospólstwo, jeśli tak to można nazwać, z tymi standardowymi cechami, ale właśnie połączone z tym głodem nie tylko krwi, ale również muzyki, jeśli tak to można powiedzieć. Bo muzyka mhm. jest siłą magiczną, nie? To jest trochę taka tak mana jest. czy no coś, tak. czy jakiś spel. Dlatego moim zdaniem ten film jest totalnie o rasizmie, tylko opowiada o rasizmie inaczej niż zwykły to robić filmy. Nawet sam fakt tutaj, który teraz poruszamy, czyli to jak muzyka przywołuje siły nieczyste. Nie? Przecież wielu białych w tamtym okresie właśnie lata powiedzmy 30-50, kiedy Elvis też dochodził do władzy swojej popularności, nie? No, traktowało muzykę Charles skórych jako diabelską muzykę. Był taki... Aha, o to ci chodzi. Tak. Więc dla mnie okay. ten film jest totalnie o rasizmie i okej, okay, możemy się jakby tutaj spierać, czy jakby wybór wampirów na antagonistów jest udany, czy nie. Dla mnie super. Też pod tym względem, że tutaj nasz remik mimochodem wspomina też o grzeszkach Brytyjczyków jako mhm. kolonizatorów, tak, tak. więc to też było super. I wiecie, tutaj metafora wampira białego człowieka wysysającego talenty i, i tożsamość z czarnoskórych bohaterów, no jest dla mnie totalnie udana. Ale nie tylko, właśnie o to chodzi. To teraz... Oczywiście. Mhm. W mhm. każdym razie jeszcze tylko, jeszcze tylko dodam, to bo tak. bardzo spodobało mi się to, co ty sobie powiedziałeś, czyli to jak ta długa rozbiegówka, długa pierwsza część, jest po to, żeby emocje w drugiej części filmu działały na nas bardziej. Ja się totalnie pod tym podpisuję, bo o ile rzeczywiście konstrukcja tutaj jest nie do końca udana, tak to, co zostało zbudowane w pierwszej części, czyli relacje między bohaterami, zaangażowanie emocjonalne, zaowocowało właśnie w tych momentach słabszych, bo mimo wszystko chciałam tym bohaterom kibicować. I fakt, mhm. że bliźniacy są na tyle rozróżnieni, żeby, że nam tak naprawdę nie przeszkadza, że no, wciela się w nich ten sam aktor. Też było dla mnie bardzo dużo walutą, żeby tą słabszą część filmu przetrwać, bo mimo, że jest słabsza, no to też ma masę takich, wiecie, one-linerowych scen, które gdzieś, gdzieś tam całą tą zajawę budują. No Chyba moja najukochańsza scena filmu to tak. bodajże że to chyba sami śpiewał, co po prostu przywołało duchy przeszłości i przyszłości w takim jednym wielkim, mhm. wspólnym tańcu. No to jest coś po prostu wspaniałego. Ja się odniosę do tego rasizmu, bo tutaj mhm. w takim razie widzę, widzę, że tak, z jednej strony zgadzam się z Tobą, ale z drugiej mi bardziej chodziło o to, że to jest film, który nie traktuje jako film amerykański rasizmu jako coś wyjątkowego, znaczy się na co dzień, tylko pokazuje, że to był nierozłączny element ówczesnych czasów. Jakby to nie jest film, to jest film, gdzie te stosunki między białymi a czarnymi są. Takie, jakie były i jest to naturalne. jakby już Mogę nie... podać przykład? tak Taki świetny element tutaj to nasze chińskie małżeństwo, bo mamy dwójkę chińskich o, emigrantów. Tak. Oni są rodziną, ale prowadzą dwa sklepy, bo jeden sklep jest bardziej dla białych, drugi jest bardziej dla czarnych. Nie? No to coś po prostu Dokładnie. dzisiaj niewyobrażalnego, a tam to jest po prostu norma, nikt się temu nie dziwi i oni się kumplują, wszyscy między sobą, tam people, people of color, wszyscy tam ze sobą mają kontakt, ale biznesowo jak gdyby muszą się dopasować do realiów. Dokładnie. dlatego, chodzi... tr dlatego trochę, tr przepraszam, tylko zdanie mhm. dodam, dlatego, nie wiem, jakoś tak wzbudza mój sprzeciw chyba określanie tego jako że to jest jakby normalny aspekt tej rzeczywistości, bo ale, wydaje, yy... wydaje mi się, że Kugler właśnie punktuje to, jak bardzo ta Ameryka, ten amerykański sen był zbudowany na tak naprawdę no, białej supremacji, bym powiedziała. Okej, okay, ale to jakby ja się rozumiem, tylko chodzi mi o to, że filmowo, pod kątem, nieważne już nawet o czym jest historia, że jest film, który realistycznie opowiada o tym, jak wyglądała sytuacja, że przechodzimy do porządku dziennego, że to nie jest już tak, że jak opowiadamy o rasizmie w latach tam powiedzmy 30. to jest takie moralizatorskie kino oczywiście, i tak dalej. Nie, oczywiście, oczywiście, ja to twardzam. mi chodzi. Dla mnie okay. to jest ważne, że właśnie nie traktujemy tego jak o matko, zastanówmy się, nie, tak wygląda rzeczywistość, tak, hello, tak, tak okay. i tyle. I to jest to jest ten aspekt, dlaczego <laughs> jakkolwiek to zabrzmi teraz, ten rasizm w tym filmie mi się podoba, bo on jest codzienny, on jest na da nie każdym kroku. Do punktu zrozumienia. No, i Szydrowy, o to mi chodziło. To nie? Taki tak. po prostu. Jest tak, bo, bo jakby właśnie to nie jest tak, że och, mhm. ach, coś wyjątkowego nauczmy się czegoś. Nie, taka nie, była dopad... nasza historia. Ale... Dziękuję. Mhm. Natomiast z drugiej strony ten aspekt. Em, aspekt z tymi Grajkami i tak dalej, bo rzeczywiście to, co ty mówisz, można interpretować w ten sposób, że, że, że ten, ten, ten irlandzki wampir, który sam doświadczył kolonializmu tak. z ręki Brytyjczyków i tak, dalej, i tak dalej, Ja w ogóle na to ten sposób nie spatrzyłem, bo dla mnie ten film bardzo mocno akcentuje Uniwersalność muzyki, uniwersalność pewnego rodzaju legend, wierzeń, i innych tego typu rzeczy, Oczywiście. które znajdziemy wszędzie. I ja naprawdę po tym sensie, kiedy tam na początku mamy powiedziane, że ludy afrykańskie nazywały te duchy w ten sposób. Duchy irlandzkie, ludy irlandzkie, jakieś tam i tak dalej, i tak dalej. Indianie, ja to się zac... mhm. Dokładnie. I ja się zacząłem w pewnym momencie zastanawiać, że jestem przekonany, że w polskich tradycjach, słowiańskich jakichś i tak dalej, też pewnie jakieś takie legendy związane z muzyką, nie muzyką mogą być Jasne. i właśnie to jest to, co mi się tak strasznie podobało, że ta uniwersalność, mamy jakąś społeczność i ta społeczność, która raz na jakiś czas spotyka się i bawi się do tej muzyki, granej na różnych instrumentach, w różny sposób, wiadomo, zależnie, ale cel jest ten sam, żeby, żeby się bawić, żeby w pewien sposób uczcić może trochę przeszłość, może poczekać na przyszłość. To jest, to jest ten folklor, który jest tak rewelacyjnie pokazany, bo mhm. oczywiście przede wszystkim jest folklor Ameryki Południowej, znaczy stanów południowych w Ameryce, czarnej społeczności i tak ale na przykład scena e, Rocky, Rocky, Rocky Road Road Road to to Dublin. Dublin. Mhm. Jest, jest niedorzecznie dobra, bo ja tutaj właśnie widzę, tych Irlandczyków, ty, tych Wyspiarzy, którzy, którzy po prostu sobie tańczą, piją, bawią się, Oczywiście. bo też mają swoją przeszłość bycia kolonizowanym, bycia kolonizatorami, emigracji itd. itd. I to jest to, co mi w tym filmie się tak bardzo podoba, bo jasne, możemy powiedzieć, że to jest mnóstwo tych elementów em, związanych z czarnoskórą społecznością, z rasizmem itd., ale bardzo też wiele elementów jest uniwersalnych i to jest to, jest to co sprawia, dlaczego ja tego rasizmu nie widzę jako rzeczy wyjątkowej, tylko po prostu ona jest cechą tego okresu historycznego, bo są tutaj bardziej uniwersalne motywy, które do mnie tak bardzo trafiają I, i dlatego też między innymi, chociaż to nie jest główny powód dlaczego ja uwielbiam ten film tak bardzo on dla mnie tak działa, mm -hmm. więc, więc tutaj żeby tak wyjaśnić, mm -hmm. że zgadzam się z tobą, ale z innej nie, okay. perspektywy po prostu okay. ja patrzę. Więc... Jasne, jasne, rozumiem znaczy się, tak, to jest bardzo, bardzo ważne w tym filmie to co podkreślasz bo tak naprawdę tutaj Kugler opowiada o, o swojej społeczności przede wszystkim i, i to jest dla niego najważniejsze, ale tak naprawdę Naprawdę szerzej też opowiada o istotności tożsamości dla każdej grupy niebiałej, mówiąc bardzo ogólnie, no bo tutaj w tej scenie, gdzie muzyka łączy przeróżne grupy etniczne i, i, i czasy, przestrzenie i tak dalej, bo tam pojawiają się też chyba jakieś gejsze, papuasi generalnie tak, tak, tak, bardzo różne... przeróżni ludzie, mhm. tak i to jest tak, naprawdę to super, no bo troszkę to jest pokazywanie... Mhm. Sorry. Jeżeli ktoś właśnie, tak jak mówię, dawno oglądał czy nie oglądał w ogóle, no to chodzi o to, że sami tam ma dać yy taki swój pierwszy wielki występ powiedzmy. No i mhm. też tam mhm. jest jeszcze inny, taki już doświadczony muzyk, który początkowo zabawia publiczność. No i gdy w końcu następuje ten występ samego, dla niego on też jest istotny, bo on chce zaimponować pewnej kobiecie tam, tak. to wtedy właśnie dochodzi do tego symbolicznego połączenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości poprzez muzykę. O tym mówiła nam e, jedna z takich planż początkowych, Rzeczywiście muzyka w różnych kulturach przypisuje się tego typu umiejętności, a my to tutaj widzimy. To jest istotne, że my Coś to pięknego. naprawdę widzimy, uh -huh. bo przestrzeń tak. całego tego baru, czyli tej stodoły zamienionej na knajpę, staje się przestrzenią magiczną. Pojawiają się tam między gośćmi, których my poznaliśmy w większości, bo tam nasi bliźniacy zgarniają różne osoby, czy to do pomocy, do obsługi. tak No i przychodzą też po prostu czarnoskórzy zabawić się, ale my już te postacie gdzieś tam widzieliśmy wcześniej też już przez te pierwsze kilkanaście czy może i dwadzieścia kilka minut w tej knajpie i nagle między nimi pojawiają się grający na instrumentach i tańczący przedstawiciele różnych kultur też z różnych epok, z różnych czasów. kontynentów tak, z różnych czasów, a ich gra łączy się z grą i śpiewem samego. I ta muzyka właśnie tutaj mm -hmm. staje się tą taką absolutnie uniwersalną, tak jak Sef powiedział, formą ekspresji, niezależną od czasu, kultury, religii, koloru skóry, tak, tak jak teraz jest. Marta zauważyła. My tam na pewno mamy tancerkę Zulu, mamy chińskiego małpiego króla bodajże to się tak nazywa, mamy Azjatkę Raperzy. w jakimś stroju tradycyjnym. Mamy raperów, mamy tak. backdancerów, tak. mamy twerkujące kobiety. Ludzi z lat 70., 80., 90. I Absolutnie wszyscy. DJ-a i w tym momencie, jak gdyby tego totalnego zespolenia tych różnych kultur, budynek symbolicznie płonie do gołej ziemi, a ludzie bawią się dalej i może to nie brzmi jakoś super, ale wygląda. w tym szerokim ujęciu w kinie wygląda niesamowicie i ten element, też ten efekt tego płonięcia budynku mhm. też jest niesamowity, bo to nie, wiecie, to nie jest płomień na zasadzie podlejcie coś benzyną i podpalcie, tylko to jest takie no spopielanie się na żywo, nie wiem, takie jak gdyby, jak kartka to energia, jak płony, tak? tak jakby to był taki samozapłon trochę. Takie magiczne, ale właśnie fajnie magiczne, <gry> tak. nie? To nie wypada sztucznie, dziwnie czy coś takiego, że patrzymy się, zastanawiamy co się dzieje, tylko my rozumiemy, że to jest scena symboliczna, długa też bardzo scena, ona jest długa, tak, ale się nie dłuży, tak. bo ona jest tak piękna, że po prostu gdy się skończy, to my sobie myślimy, raczej znaczy ja przynajmniej tak miałem, że my myślimy sobie wow, nie? I tam przez kolejne dwie znaczy... minuty to, mu to chodziłem do mhm. siebie. Ja jeszcze dodałbym tylko, że ona jest bardzo płynna. Tak. Tylko jedno zdanie, bo no, jasne. że y, ta praca kamery jest tak dobrze zaplanowana, że ona płynie przez cały ten tłum i naturalnie te kolejne postacie się pojawiają mhm. i, i to jest, to jest rewelacyjne. Mhm. Tak, trochę ta scena wygląda jakby jakimś master shotem była kręcona, więc y, y, rzeczywiście robi wrażenie. To i jeszcze tak w kontekście tożsamości, tego jak Google z takim wyczuciem właśnie to, co ty, y, sef se powiedziałeś, nie ma tutaj jakiegoś takiego patosu, podniosłości, tylko raczej takie bardzo ludzkie oblicze całej tej problematyczności historii Ameryki. To jego wyczucie też widać w takiej małej scenie, która też zrobiła na mnie ogromne wrażenie, czyli tuż po tym, gdy nasz wampir się pojawia w tym domostwie członków klanu, czy... czy Czł członków rodziny, która przynależy do klanu, potem się dowiadujemy szczegółów, jest moment, gdy grupa rdzennych Amerykanów e, przybywa mm -hmm. do tego domostwa e, właśnie zwracając uwagę, że to nie jest ten. E, za kogo się podaje. I, I to było też dla mnie coś takiego fajnego i takiego oddającego sprawczość jakoś tym grupom marginalizowanym, no bo też wszyscy wiemy, jaka Ale była to historia. To jest mega kampowe, że mamy rdzennych tak, indian, którzy są łowcami i vampirów. Oczywiście i to było no prze-super, no bo to też jakie to jest igranie nie tylko, wiecie, z historią, ale też z jakimiś tam filmowymi wyobrażeniami mm -hmm. przedstawiającymi e, rdzennych Amerykanów w taki, a nie inny sposób. Więc to rzeczywiście jest bardzo fajne, że Kugler jakby podchodzi do tej szeroko pojętej tożsamości amerykańskiej z takim z jednej strony wyczuciem, a z drugiej z takim właśnie kampowym przegięciem, gdzie tutaj jest miejsce na przeróżnego rodzaju dziwności i, i, i przekroczenia. Mhm. Dobrze, to ja teraz muszę zabrać te wszystkie wątki, o których mówiliście. Może jak jesteśmy przy wampirach, to tutaj się na moment zatrzymał. Ja wspomniałem, że mi to trochę psuje film, dlatego, że to są tradycyjne wampiry i to czyni całą konfrontację przewidywalną. Nie? Po prostu potem wiemy, mhm. że no nie będą mogli wejść bez zaproszenia, więc ktoś kiedyś będzie musiał ich zaprosić. Wiemy, że będziemy używali tego srebra, czostku, kołków. No i że większość pewnie zostanie zamieniona w wampiry, a ktoś no na pewno sami musi przeżyć, no bo to wiemy ze sceny otwarcia. I mi to totalnie odarło ten film i z tajemnicy, i z części napięcia. No bo tak naprawdę y, każdego, kto tam zginie, będzie szkoda, ale jednocześnie, no gdy już totalnie wiem, jak ta walka będzie wyglądać, no to... E, no, to, ja, to ja mam pytanie i odpowiedź na to. Mhm. Czy, czy to jest cecha charakterystyczna, czy taka uniwersalna, że wampiry mają no, raczej wspólną świadomość? No bo oni w pewnym momencie wychodzi na to, że jakby nasz remik dzieli się wspomnieniami, czy, czy dzieli się swoim umysłem ze wszystkimi innymi. I pochłania I jednocześnie wszystko za umysły, dlatego chce sami. oni się stają jakby takim, i oni się stają taką wspólną społecznością w jednym umyśle. I jedną inteligencją, T nie wiem, to chyba. Tak, tak, to, to chyba nie jest coś bardzo wampirycznego, takim się nie, wydaje. Nie, i to jest właśnie coś, co oceniam na plus, że mamy taką odrobinę świeżości, to, że właśnie remik jest mózgiem całej tej grupy, chociaż ja myślałem, że wystarczy go wtedy zabić, nie? I w ten sposób rozwiążemy problem. Mm -hmm. Chociaż tam film tłumaczy, że niby to tak nie działa, chociaż to jest takie trochę już właśnie wszystko na zasadzie, no wierzę na słowo albo nie wierzę i mm, mi to dokładnie. psuje film. Ale y, to było właśnie ciekawe, że oni są jedną społecznością. Ciekawe też przez wzgląd na właśnie muzykę, i taniec, bo... i śpiew. Oni tam mają te, też sceny tańca i sceny muzyczne, gdzie grają i śpiewają już y, jako wampiry, mm -hmm. różne postacie. I to jest fajne, że oni są tym jednym bytem, że ktoś zaczyna zdanie, ktoś inny kończy. Albo, że mówią jednym głosem. W sensie to, to samo zdanie trzy osoby na przykład jednocześnie mówią. Tak, to daje tak, fajny tak. efekt. W kinie to jest po prostu filmowo fajne, ciekawe, tak? Ładne. Interesujące. I druga rzecz, która mi się podoba w wątku wampirycznym to to, że Wampiry, tak, oni są biali, no bo akurat Remik jest Irlandczykiem, no i napad w pierwszej kolejności, bo akurat tam go wyrzuciło z tego piekła, czy skąd on tam przyleciał przy domku małżeństwa, które należy do KKK, ale to, no to tak wyszło. Ale to, że oni potem napadają na czarnoskórych, no to nie wynika z rasizmu. To wynika z tego, że Remik chce posiąść umysł, talent, właśnie zdolności samiego Ciekawe jest to, że wampiry obiecują naszym innym bohaterom wspólnotę. Mhm. Nawet nie chodzi o to, że oni im obiecują nieśmiertelność, jak to zazwyczaj bywa w książkach i filmach wampirycznych, tylko mówią im, że stworzą właśnie jedną szczęśliwą wspólnotę i będą mogli właśnie się bawić, tańczyć co już jest ciekawe, a druga rzecz, dlaczego to podkreślam, to to, że tego typu wspólnota wampiryczna jest alternatywą dla zbawienia chrześcijańskiego. Hmm? I w tym filmie, ty sef trochę o tym mówiłeś, ważny jest wątek muzyki jako religii i w ogóle Właśnie też wspólnot różnego rodzaju, no bo Ku Klux Klan też jest pewnego rodzaju wspólnotą, to no tak. nie patrzeć. Muzyka jest pokazana jako religia, ale też jako alternatywa dla religii. Bo Sami, który jest naszym preacher bojem, jest właśnie synem pastora, od ojca dostaje de facto przymus wyboru. Tak? Ojciec nie, mówi, że nie, nie można połączyć muzyki, zwłaszcza Delta Blues, z życiem takim właśnie chrześcijańskim, dobrym. Jego syn jest przecież no, dobrym synem. Tak? Pomaga mu w kościele, pracuje ciężko w polu. On, Żeby móc pomóc tutaj, swoim kuzynom i dać ten koncert, to on specjalnie jakoś tam przed świtem wstał, wykonał swoją dzienną tam porcję pracy, żeby potem móc właśnie robić te inne rzeczy. On jest idealnym dzieckiem, ale właśnie, jako że wybiera muzykę, no to wybiera alternatywę dla religii. Tam mam nawet cytat biblijny też z tym związany. Nie Zresztą ten tytuł mm -hmm. też. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy właśnie dajemy się czasem zwodzić różnym temptation, nie wiem, teraz brakuje mi słowa, jakimś rządzą, no, pokusom <głos> i tak dalej. I Wampiry też oferują alternatywę dla religii. Tak samo jak Delta Blues oferuje alternatywę dla religii niby w tym filmie. No i Kuklus Klan też jest alternatywą dla religii, no bo niby tam wiadomo, no rasiści tłumaczą swoje postępowania często Biblią, ale no to jest wycieranie sobie mordy Jezusem, tak? A z prawdziwą chrześcijańskim etosem <śmiech> nie ma to wiele wspólnego. To... To tu są dwa elementy, bo rozumiem, rozumiem zarzut o przewidywalności. Mhm. no bo rzeczywiście, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś obejrzał chociaż jeden film z wampirami, czy, czy dwa, no to doskonale nie będzie tutaj specjalnie zaskoczony tym, jak to idzie potem do przodu, ale są dwa elementy, które dla mnie, dla których ja to kupuję. Po pierwsze konwencja polegająca na tym, że mamy grupę ludzi, którzy są w totalnym szoku, o co chodzi, jakby nie, nie wiedzą i wchodzi nam tutaj e, lokalna Zielarka, mistyczka, szamanka. Mistyczka, Wudon. Szamanka, szamanka? Wudu. Nie, to Wudu. Nie jest Dudu, to jest Wudon, bo to jest ten północny. A, Wudon, Stark. bo to jest tak. No Generalnie Pardon. właśnie taka, taka powiedzmy, um, wieszczka, czy, czy jak to nazwać, która ma nawet nie wiedzę, tylko ona ma wiedzę na temat guseł, przesądów, zwyczajów przekazywanych z dziada Pradziada. Więc to, że nasza ekipa za bardzo nie wie, co się dzieje, to. Z jednej strony to kupuje, ale z drugiej strony, co jest dla mnie ważniejsze, mi strasznie zapadł w pamięć moment, gdzie Cornbread to jest ten taki duży nasz bohater, który był bramkarzem. Mm -hmm. On w pewnym momencie idzie się załatwić na tworze, no i wtedy go wampiry dochwytają i już prawie przechodzi powiedzmy przez, przez te drzwi. Ale w pewnym momencie właśnie nasza Ani, czyli ta ta ta zielarka, nazwijmy ją w ten sposób, zauważa, że. Ale czemu ty nas się pytasz, czy możesz wejść? I mhm. bardzo mi się podoba w tej jednej scenie podsumowanie tych wszystkich moich zachwytów dla te całe podbudowanie relacji naszych bohaterów i tak dalej, gdzie aktor, który robi rewelacyjną robotę, zmienia się momentalnie. Znaczy się z tego takiego powiedzmy dużego, sympatycznego e, e, osiłka, staje się tym takim wygadanym demonem, czy tam diabłem, czy wampirem, który podszywa się pod kogoś innego. I cała to jego tłumaczenie, że to może wszyscy stańmy się teraz uprzejmi i po prostu powiedzcie mi, że mogę wejść i tak dalej, i tak, tak dalej, jest rewelacyjny. Jakby z, i to jest ten przykład, gdzie, dobra, my wiemy, że on jest wampirem, wiemy, że musi zostać zaproszony, Bohaterowie tego nie wiedzą, ale jest to tak napisane sprawnie, że Piękna jakby widzę stana. na przykład po, po, po tych ludziach w środku, że oni takie, coś jest dziwnego, no ale, ale że co, że, że jakby co, ja mam potwora zapraszę, przez to jest tak głupie, ale może jednak prawdziwe i, i jest, jest ta wątpliwość i to jest rewelacyjne właśnie. Rozumiem totalnie klisze, rozumiem totalnie te wszystkie zagrywki, które znamy, typu wylewanie wody, z, z w której był czosnek kiszony. Co jest, co jest Piękne. Ja w ogóle scena jedzenia czosnku jest, jest świetna. Ale tak, scena jedzenia czosnku, jakby na zasadzie zjedz czosnek. Nie, wyciąga gada, zjedz czosnek. to no dobra, niech będzie. Niby ograne, niby oklepane, ale znów to jest takie dobrze przemyślane, to jest zrobione z tym sercem i ja to kupuję jakby totalnie rozumiem, że to już można trochę przewracać oczami momentami ale dla mnie jest trochę taki miksu też gatunkowego, bo są sceny minimalnie humorystyczne są o, nawet sceny, bardzo. które przy... tak, są sceny, które przypominają nam trochę od zmierzchu do świtu tak naprawdę i tylko czekałem aż tak, Quentin tak. Tarantino gdzieś tam się wytoczy pijany mhm. Ale to działa, jakby to, to, to, ten ban, to, to skakanie troszeczkę między tymi gatunkami jak najbardziej się sprawia i dla mnie sprawia, że ja przymykam oko i mówię, dobra, jasne, jest to kampowe, jest to dziwne, ale ja to kupuję. To hmm. ja mam jeszcze trzeci punkt widzenia na, na, na kwestię tych wampirów, bo jakby sam koncept ich jako, jako Wilianów nie... Nie przeszkadzał mi. Nie był dla mnie jakiś oszałamiająco rewelacyjny, ale też mi nie przeszkadzał. Po prostu był. I ja się też trochę zastanawiam, na ile to jest jakaś forma hołdu, kuglera dla BlackSploitów, dla, dla kina BlackSploitation. Gdzie A to ja mogę też... coś dodać szybko? Dawaj. Bo okazało się po seansie, doczytałem, że masa osób, które ten film produkowała i też odpowiadała i za sety, i za produkcję, i za kostiumy i makijaże, miała robić Blade'a. I oni już mieli no. wiele rzeczy wykoncypowanych i oni trochę czerpali z tych przygotowań do Blade'a, który ostatecznie raczej nie powstanie więc no, ge... eee, szkoda. Bo no. biorąc pod uwagę, co teraz mówisz i to, co dostaliśmy w Grzesznikach, to no szkoda. No, no generalnie gdzieś, gdzieś mi się to wszystko skleja i, i już mówię, o co mi chodzi, bo yy, generalnie w kinie Black Exploitation też trafiały się wątki wampiryczne, które miały być tam jakąś metaforą rasizmu, kolonializmu, bo yy, mieliśmy zarówno Blakule, swoją drogą polecam, jest super kampowa, super śmieszna, ale, ale też ma jakieś tam ciekawe wątki, do analizowania. Też chociażby taki najmniej mniej znany, ale również, również jakby szeroko, szeroko polecam Ganges and Hess, gdzie też pojawia się wątek wampiryczny jako coś, co ma być nośnikiem właśnie znaczeń i, i, i jakiegoś tam ścierania się tożsamości, historii, problemów rasowych wszelakich. Więc zastanawiam się, na ile to była jakaś forma hołdu Kuglera dla, dla całego tego nurtu, który miał być w latach 70 jakoś tam Emancypacją czarnej społeczności, która jakby nie miała swojej reprezentacji w kinie głównego nurtu czy, czy, czy kinie gatunkowym. Więc jeżeli, jeżeli coś tutaj mia mogłoby być na rzeczy, to to, to mimo wszystko kupuję, chociaż jasne, że ma gdzieś, gdzieś te twoje wątpliwości też. też. Ale nie, ja tutaj naprawdę mam wrażenie, że on miał pomysły na kilka mm -hmm. tych scen, nie? Właśnie typu scena trochę no, no, tak. Scena, gdzie po prostu jedna bohaterka się wygwie i powie: wchodźcie, nie? Tak. Czyli nie tak. wiem, co ona powiedziała, no ale zaprasza wampiry. Tak? To jest Więc trochę w pewnym momencie. Nie? O to mi że, chodzi, że... Nie? Znaczy, znaczy, że ja tam widzę mm, te tak. poszczególne sceny, a pomiędzy nimi są takie momenty trochę puste. Znaczy tutaj będę troszeczkę bronił, Znaczy z jednej strony będę bronił, bo rzeczywiście w pewnym momencie Remix zaczyna grać córką, tak? Że ja tam pójdę do domu, twojego, twoja córka tam została, twój mąż już jest ze mną i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale tu się z wami zgodzę rzeczywiście ten motyw, gdzie, gdzie Grace mówi, dobra, ja już mam tego dosyć, dawaj zapraszam, chodź, idziemy, idziemy w taniec, tak? Z kołkami i z czoskiem. To było takie na zasadzie dobra, kończymy ten drugi akt, przechodzimy do finału. Rzeczywiście mogę... Mogę to trochę zrozumieć. Tutaj najwięcej ewentualnie uwag, jaki bym miał to fakt tego, że nasi bohaterowie stoją w gotowości, rzuca się na nich dużo wampirów i później trochę jest to niedopracowane tak. e, batalistycznie, jeśli tak to mogę powiedzieć. Choreografia, bo nie? Tutaj jest trochę dziwna. Tak, choreografia tak, tak, tak, trochę totalnie. siada. Jakby rzeczywiście to jest... I potem w którymś momencie wampiry się wycofują. Też tak trochę nie wiadomo dlaczego. Właśnie, właśnie. właśnie. Znaczy, nie, nie pamiętam już teraz, czy to było ze względu na to, że znów celem głównym jest sami i po prostu sami e, gdzieś tam odciąga uwagę, ale to te, te, też było takie na zasadzie, dobra, drogi widzu wiesz, jak to działa, wiesz, że oni wszyscy jeden po drugim będą tak. ginąć, tak, wiadomo, że Delta Slim musi mieć swoje piękne odejście na scenie i tak dalej, tak dalej, tak dalej, więc ja trochę to kupuję, jakby, okej, okay, nie jest to najważniejsze, to jakby nie jest moim, dla mnie, kluczową rzeczą w tym filmie, żeby te sceny walki, choreografia była tip-top, bo znów, to nie jest, to nie jest tak bardzo kluczowe i trochę się też Wpisuję w motyw, bym powiedział. No to dużo zależy, mam wrażenie, w ocenie tego, o czym tu mówimy, jak na nas zadziałała ta, ta, ta pierwsza część tak, filmu, bo tak, jeżeli od pierwszej tak. części filmu się odbijemy, bo jednak, no tak jak powiedziałam przedtem, ta pierwsza część buduje nam relacje między tymi bohaterami, jeżeli od tego się odbijemy, no to w drugiej połowie będzie tym ciężej, mam wrażenie, no bo tutaj jednak trochę chodzi o to, że już machamy ręką na te, tak jak pięknie to określiłeś, batalistycznie niedopracowane sceny, Machamy ręką, no bo tutaj chodzi o to, że jeden z bliźniaków ma się pożegnać z tą, a z tą y, damą. Y, mhm. Ktoś tam w y, kącie też umiera i w ogóle dzieją się rzeczy, więc y, rzeczywiście, no, jakby mając świadomość, że tutaj ciężar tej historii leży jednak w trochę innym miejscu, no to te jakieś takie niedociągnięcia o, łatwo puścić, wiecie, y, lekką ręką, ale no... Mhm. Tylko... jestem w stanie zrozumieć też, też takie nie do końca zadowolone reakcje. Mhm. Znaczy ja mam właśnie też z tym problem, bo ta pierwsza połowa była tak uszyta misternie. Nie? Tak rzeczywiście, tak jak Sef powiedziałeś, tutaj nie ma niepotrzebnych scen, mimo, że to niby jest bardzo długa rozbiegówka, że my tam właśnie poznajemy tych poszczególnych sprzedawców, poznajemy tych muzyków, poznajemy tych naszych odźwiernych potem, nie? bramkarzy powiedzmy to trwa i trwa, ale to jest ciekawe. Każdy ma jakąś swoją historię albo swoje cechy charakterystyczne, bo nawet ta wspomniana przez ciebie postać grana przez Millera bodajże, tak? Omara Millera? Mhm, tak. To ona, mimo że jest trochę bardziej komediowa, to też ma bardzo fajne sceny, nie? Gdy my go tam poznajemy tak, na tak. polu, to od razu gdzieś tam pałamy do niego pewnymi emocjami. Gdzieś tam uśmiechamy się pod nosem obserwując rozmowę z jednym z bliźniaków i przez to się tak fajnie płynie. Dodatkowo tutaj mamy w tym filmie masę scen tworzących pewnego rodzaju ramy, powracających motywów. Nie? Przykładowo mamy scenę otwarcia, która oczywiście musi powrócić w finale tego pastora właśnie wzywającego samego, ale ona powraca nie tylko tym, że sami powróci do tego kościoła potem w finale jeszcze raz, ale też zostaje odtworzona w momencie, gdy remik wzywa samego i też wyciąga do niego ręce. Nie? I De facto robi to samo co ojciec, co jest też ciekawe właśnie w kontekście tej religii. Tutaj ojciec do syna właśnie chodzi do mnie tutaj, do chrześcijaństwa. Tutaj wampir chodzi do mnie, do naszej magicznej wspólnoty muzyczno-taneczno jakiejś tam, śpiewającej. E, mamy bliźniaków, których poznajemy w scenie palenia, która jest fajna, ale tam dym leci w dwie strony, jak gdyby, więc wiatr trochę zaskoczył filmowców, ale ostatnia scena to jest przecież też skręcanie papierosa, nie? Przez bliźniaka, który przeżył. Tak, tak, tak. Mamy smołka, który w którymś momencie przebija grzechotnika. W jednej z początkowych scen, gdy oni tam samochód tak. wyciągają z krzaków i na pace mm -hmm. siedzi tak, tak, grzechotnik, a w końcówce, no, przebija kołkiem remika, nie? Więc właśnie to jest masa takich naprawdę przemyślanych rzeczy i dlatego ten trochę delikatny przestój w wątku wampirycznym, tak mocno mi się rzuca w oczy. Nie? No bo gdyby to byłby słaby film, to bym i tak docenił to, że tam są fajne sceny komediowe, czy inne, jak ten czosnek, nie? Czy to właśnie, dlaczego mam ci pozwolić wejść? Przecież wchodziłeś wcześniej bez problemu, o co ci chodzi, nie? No. no to to są świetne sceny. Tylko, że przez to, że ten początek jest idealnie po prostu uszyty co do milimetra wszystko ze sobą współgra, to gdy potem to się nawet trochę rozłazi, to mam takie what the fuck, nie? w sensie co tutaj się wydarzyło. No rozum, dobra. rozumiem, mhm. rozumiem o co chodzi i rzeczywiście w takim razie ja po prostu wyciągnąłem jeszcze więcej pozytywnego odbioru z pierwszej części, że wyrównało to ewentualne ubytki w drugiej, mhm. więc, więc tutaj... Rozumiem doskonale ten argument. Okay. I też ta warstwa symboliczna jest mega ciekawa, ale w końcówce troszkę, znaczy, może ja intelektualnie tego jakoś do końca nie trawię, czegoś tutaj nie dostrzegam, no bo tam jest właśnie masa fajnych motywów. Jak sam ten wątek tego grzechotnika, nie? No bo wiem, że zrzucają skórę i też się odradzają, jak gdyby, no to może być jakaś tam metafora wampiryczna. Mamy sępy nad tym domkiem małżeństwa z Ku Klux Klan, ale mhm. też potem nad stodołą. Smołka i Staka, nad, tym, nad tą knajpą naszą. I jeszcze na samym początku, jak mamy te rysunki związane z wierzeniami, nie? No to tam też, nie pamiętam przy której kulturze, ale przy którejś kulturze tam pada ten tekst, że muzyka może przywołać różne demoniczne też stworzenia. To też są sępy chyba na księżycu narysowane czy coś. No a sępy, no to wiadomo, zwiastuń śmierci, nie? E, jasna sprawa. No ale właśnie mamy tego naszego preacher boya. I on, no ojciec każe mu się wyrzeć z muzyki, tak, jako jego religii, żeby się skupił tylko na no, chrześcijaństwie. I on w ostatniej chwili, gdy już właśnie zaraz goremik wyssie, przejmie jego umysł, jego talent, no to on się zwraca z prośbą do Boga, nie, więc niby... Mhm odrzuca muzykę na potrzeby no, znaczy, sytuacji. Odrzuca muzykę, a przyjmuje chrześcijaństwo. No. On nawet rozwala gitarę, poświęca gitarę. To jest świetny motyw swoją drogą, że on wierzy, że to jest gitara znanego muzyka, a potem się okazuje, tak. że to jest gitara tam ojca <śmiech> czy dziadka bliźniaków. Piękne Ale to właśnie jest. dla niego to jest mega cenna rzecz i kulturowo tak obiektywnie mega cenna rzecz i też symbol jego właśnie wyjścia z tej zamkniętej wspólnoty do wielkiego świata, nie? takiego też kroku dorosłość, ale on poświęca ją żeby zaatakować wampira i de facto no, nie powodzi mu się, nie? więc niszczy symbol grzechu, a na zbawienie nie następuje, z pomocą przychodzi mu dopiero kuzyn, który przecież też jest strasznym grzesznikiem ci nasi bliźniacy, no to też są byli gangsterzy, oni się nie dorobili ciężką pracą w polu, czy gdziekolwiek indziej, tylko no, na krawędzi w gruncie rzeczy. I jakby to wyszło, to pewnie by dostali kulkę w łeb. Więc dopiero kuzyn przychodzi z pomocą. Młody powraca do ojca jako syn marnotrawny, trzymając ten właśnie tę główkę i fragment gryfu w dłoni i będąc całym pokrytym krwią. I znowu ten ojciec, też nie wiemy jak go oceniać, no bo ten syn jest dobry, tak jak mówiłem, a ten ojciec tam właśnie go tak traktuje trochę jako marnotrawnego. Mimo, że młody dba o wspólnotę, ciężko pracuje i tak dalej. Z drugiej strony ojciec miał rację. No bo młody pojechał grać i przyszedł diabeł dosłownie. on Tam pada taki tekst, że jak będziesz tańczył z diabłem, to któregoś nie przyjdzie za tobą do domu. No i kurde, no młody przyszedł, poszedł. Tak, tak, prawie tak. że. Znaczy, i, tylko ja bym jeszcze dodał inną, bo tutaj oczywiście mamy dosyć prosty, bym powiedział, obraz tych dwóch bliźniaków, z czego jeden jest z tak, ten bardziej uproszcz, rozrywkowy, biznesowy, bardziej nastawiony na to, żeby właśnie imprezować i który uczy przecież samego e, jak zadowolić kobietę i tak dalej. A z drugiej strony mamy Smoka, który jest tym bardziej straumatyzowanym, tym bardziej mhm. wątpiącym, tym trochę bardziej żałującym tego, co zrobił, ale wie, że już nie mhm. może z tego się cofnąć. Tutaj mamy oczywiście cały jego wątek relacji, związku z tą wieszczką, z tą, z tą zielarką i, i ich zmarłe dziecko, mm -hmm. przecież też jest, to mi się strasznie podoba, szczególnie to działa w zakończeniu wątku Smoka, który, który to też, znów, bardzo mi się to podoba, chociaż nie jestem pewien, bo nie sprawdziłem tego ostatecznie, jak bardzo to jest prawdziwe historycznie Znów naturalne pokazanie rasizmu, bo Smoke, a zakładam, że oboje bliźniacy są weteranami tak, tak. pierwszej wojny światowej. Oni walczyli w okopach, oni służyli swojemu krajowi. On ma nawet broń wojskową, tak są nie? bo on ma tego swojego Tommy tak, z Chicago. Ma, bara, ale... ma, ma, ma Tommy z, obrot, z magazynkami 50 nabojowymi, ale również ma karabin automatyczny BAR, który jest stricte sprzętem wojskowym. I znów mamy, bo, no może nie bohaterów wojennych, ale ludzi, którzy służyli, którzy muszą albo nie mają praktycznie innego wyjścia niż pójść w gangsterkę, bo yy, są kategor kategorii drugiej. Tak więc, jakby, ale znów to nie jest wypuklone, to jest naturalny element tego świata, więc i, i sami też za bardzo nie wie, bo z jednej strony potrafi i chce, potrafi do pewnego stopnia chce być tym dobrym chłopakiem, ale z drugiej strony, jak każdy młody chłopak. Ciągnie go wielkie miasto, wielkie życie, muzyka i tak, dalej, i tak dalej, szczególnie, że oczywiście, szczególnie, że jest dobry, tak? bo wszyscy dookoła mniej lub bardziej, ale jednak mówią mu, że on i ta jego gitara, no to, mhm. to jest coś. I te, też mi się podoba, że to nie jest takie finalnie jednoznaczne. No bo właśnie, on... bo tutaj mi przerwałeś, ja tylko dokończę. <laughs> Ojciec, pastor, prosi syna, by rzucił gitarę i blusa. No, i w tym momencie, jak gdyby, nie wiem, jak wy, ale ja sobie pomyślałem, no chyba rzuci, nie? W sensie, no bo po tych przejściach. No a tak, tu się okazuje, tak. że on tego nie robi, tylko wyjeżdża do miasta i robi wielką karierę, ale znowu, co jest ciekawe, okazuje się, że mimo, że osiąga ogromny sukces, to on nie osiąga pełni szczęścia. Nie? Czyli to pokazuje, że jak gdyby. To nie jest tak, że któraś z tych dróg, które są tutaj pokazane, bo mamy wiele różnych religii, powiedzmy, albo alternatyw dla religii w tym filmie. Nie jest pokazane, że któraś jest obiektywnie dobra, obiektywnie zły jest Kuklursklan. No umówmy się, tak? No bo to są... Dokładnie. To bym ale nie będę potem pikał, nie? Straszni ludzie i tyle. Koniec po prostu tematu. Ale cała reszta tych alternatyw, one są niejednoznaczne. To też jest fascynujące, że ta postać, jak gdyby, przechodzi taką drogę, jest tak bardzo rozerwana między tym właśnie kościołem i domem, rodziną, a tym wielkim życiem, karierą i mimo właśnie tych strasznych, traumatycznych przeżyć jednak decyduje się na karierę i mimo sukcesu jednak nie jest do końca szczęśliwa. No wow, świetne, w ogóle nieby proste, takie trochę wprost nam to jest powiedziane, ale w sumie mądre, nie? Takie fajne, że... Znaczy nie ma idealnych rozwiązań w tym świecie, no. po, po, że w, tej, w, tej, w tej historii. To, to nie jest tak, że tutaj wszyscy... Też na przykład bardzo mi się podoba postać grana przez Delroy Lindo. To jest taki aktor, który mhm. on tutaj gra Delta Slima, tego starego weterana, który tyle już zagrał, który też jest troszeczkę taką zapowiedzią, kim może stać się sami. Może się stać weteranem tego, tej muzyki, który jest rewelacyjny w tym, co robi, ale nic za bardzo nie osiągnie i zdaję sobie sprawę, że jakby, Smoke, weź mi tutaj nie obiecuj za dużo, bo nie oszukujmy się, za 3-4 lata ja się zapiję po prostu w waszym barze, grając wam, bo chcecie, więc to też jest dużo tych postaci, jest wątek przecież tego związku z taka z z Marą, czyli z tą taką nie czarnoskórą w pełni, powiedzmy, ona chyba ma jednego rodzica białego, drugiego czarnego, więc też takie wątki się pojawiają, ci bohaterowie mamy wątki zdrady, przecież ta Perlin, ta, ta, ta kobieta, która romansuje z samimi, która przychodzi na rodzinę, jest, jakby ci bohaterowie są różnorodne, oni nie są jednolici, nie ma kogoś no stricte dobrego, stricte złego nie ma kryształowych postaci, tak, bohaterów więc, więc to też jest to też jest coś, co buduje realistyczność mhm. tego świata. Bym no bo powiedział. tutaj też trochę chodzi o to, że twoją tożsamość, jako nie wiem, człowieka, jako członka danej społeczności, danej mniejszości etnicznej, etc., no, budują tak naprawdę różne kwestie, różne uczynki, różne doświadczenia, i wydaje mi się, że to też sprawia, że ten film nie jest tylko i wyłącznie kinem gatunkowym, ale powiedziałabym, że nawet przede wszystkim głosem jakiejś społeczności, która przeszła pewną drogę. Od, od właśnie takiego miejsca jak w latach 30. do tego, co się dzieje teraz i, i jak bardzo ta droga była wyboista, zmienna i co też wydarzyło się po drodze. Wydaje mi się, że Sami jest też trochę mimo wszystko zwycięski, szczególnie w porównaniu ze Slimem, no bo jednak trochę się odcina od tej swojej przestrzeni rodzinnej, tego miejsca, gdzie się wychował i gdzieś, gdzieś poza, poza tą przestrzeń wybywa, mówiąc kolokwialnie, mm -hmm. prawda? I A jasne Kapelę nazywa imieniem zmagłej, ukochanej z młodości. Dokładnie, tak, więc jakby jasne, nie jest... Czyli pamięta, o to mi czy, chodzi, nie? Że to nie jest tak, że on się wypał tak, tej przeszłości, Tak, tak dokładnie. Coś, tak? No bo właśnie wydaje mi się, że, że, że to jest klucz do zrozumienia, o, o czym ten film tak naprawdę jest, że nie, nie możemy odciąć się od swojej historii, nie? Że, że mm -hmm. jest bolesna, jest trudna, jest pełna przerąbanych momentów, nie? No, ale to jest coś, co nas buduje jako, jako, jako ludzi i, i tego, kim jesteśmy teraz. Wiem, że to brzmi jak zajebisty banał, ale yy, wierzcie, na ekranie w grzesznikach to banalne nie jest, bo ja na przykład w finale gdzieś jakieś takie wzruszki mi się pojawiły, bo yy, jednak oglądamy starszego pana, który jest już trochę pogodzony ze swoją historią, ale ma jeszcze jakąś taką iskrę w sobie, jak... Jak o, jako osoba, która zna swoją wartość, która zna wartość drogi, którą przebył, więc to ostateczne starcie w tej scenie po napisach, znaczy ostateczne, nie, to złe słowo, to finałowe starcie no, jest takie naładowane znaczeniami. Ale finałowe starcie, czy znaczeniami. Bo mamy starcie z spotkanie starcie z kuklu z klan i potem spotkanie Jezu, no tak. z bratem po latach i z jego tak. dziewczyną. Mhm. Tak, chodzi mi o, o tą scenę po napisach, no mhm. to jednak, jednak tak w kontekście, w kontekście całych tych wątków takich historycznych, ale wiecie, nie chodzi mi o tą, tą, tą wielką historię pisaną przez, pisaną z dużej litery, ale tą historię każdego z nas, no to gdzieś, gdzieś to spotkanie w scenie po napisach no było z, takie uwagę na datę? Rany, teraz powiem ci, że już nie pamiętam. co zwróciłam. to jest 16 października 92, kiedy dochodzi do spotkania samego i Staka, czyli tego ugryzionego brata, który był wampirem i okazało się, tak. że uciekł, bo jego brat, bliźniak, nie był w stanie go zabić, a Stak nie był w stanie zabić Smołka, ugryźć go, bo Smołka chronił naszyjnik, no mojo, tak. od mm -hmm. żony właśnie, która praktykowała wodon I to jest dzień, kiedy do kin wchodził Candyman, który zresztą też się w Chicago rozgrywał, więc w ogóle wow. Przepiękne. Genialne. 10 na 5. <grych> kategorii nawiązania. Tak. Tak, także Kugler odrobił zadanie domowe, jeżeli mm -hmm. chodzi o takie filmy właśnie poruszające te wątki. Mm -hmm. To jeszcze do tego rasizmu... Mm, Tutaj jest kilka takich scen, które pokazują tę, tak jak tu Sef ująłeś, zwyczajność rasizmu w tamtych czasach, nie tę surowość jego. Jak na przykład właśnie Delta Slim opowiada, że jego znajomy został oskarżony mm -hmm. o jakieś tam przestępstwo, którego nie popełnił. No i ku Klux klan, no, sądziło go samodzielnie, ucięło mu przyrodzenie. Został, zlinczowa został zlinczowany, tak. Czyli, tak. I okaleczony. W co... mm -hmm. no okaleczony, zabity po prostu, jakby finalnie. A to tylko dlatego, że. Pochwa znaczy pochwalił się, wyciągnął dużą ilość gotówki na stacji kolejowej, a jak wiadomo, że jak Czarny ma dużo gotówki, to znaczy, że ukradł, więc no coś, coś kogoś zrobił krzywdę, no i taki tok rozumowania mhm. zdarzał się nieraz niestety w tamtych czasach. Tak. Więc... Ale to jest taka właśnie po prostu surowa pocztówka z epoki, ale scena, która mnie zmiażdżyła i to jest chyba jedna z rzeczy, która ze mną zostanie po tym seansie, to moment, kiedy nasze wampiry próbują się dostać do środka i właśnie no, chcą być zaproszone, tak, no bo muszą otrzymać pozwolenie na przekroczenie progu, więc tam kręcą, że chcą tam zagrać, tam wypić kilka kolejek, że mają pieniądze, zapłacą i tak dalej. No i oczywiście wtedy nasz bramkarz aktualny i tam reszta w otoczeniu wołają bliźniaków, no i bliźniacy mają podjąć decyzję, no bo to jest ich biznes, jakby nie patrzeć, no i to oni są tutaj też twardziej, w razie czego może sobie poradzą, jakby doszło do jakiejś awantury z agresorami. I to jest mega ciekawa scena, bo mamy białych, którzy chcą wejść do knajpy czarnoskórych w epoce segregacji rasowej, kiedy to zazwyczaj czarni nie byli dopuszczani, czy właśnie gdzenni i inni, do różnych przybytków kultury i nie tylko, właśnie były tylko dla białych miejsca. I pomyślałem sobie, że w sumie to też jest rasizm, nie? że tym razem nie chcą wpuścić białych do miejsca, gdzie się bawią czarni. I ja oczywiście rozumiałem całkowicie naszych bohaterów, ale sobie pomyślałem, kurde, no to jest w pewnym sensie to samo. Tylko, że po chwili tam pada komentarz, yy, nasi bliźniacy mówią i w ogóle to jest przerażające, bo my też wiemy, że ci biali już nie są normalni. Także to są te potwory, które będą zabijać prawdopodobnie. Więc to jest w ogóle mega emocjonująca scena, ale tak od strony właśnie realiów zacząłem to analizować mówię, kurde, no trochę taka śliska sytuacja, ale bliźniacy tłumaczą, że to nie chodzi o to, że oni są biali, to jest problem. Problemem jest to, że jako biali oni nadal są w pozycji właśnie władzy tej hierarchii wyżej, mm -hmm. tak w pozycji władzy i tam pada coś takiego, no parafrazuje, ale że gdyby ktoś nadepnął na któregoś z tych białych na przykład. Albo za długo by się mieliby patrzył się na białą kobietę, to mieliby problem. Tak? Potem by przyszli inni biali i właśnie chcieli no, zabić za coś takiego. Otóż to. I to było po prostu coś, że miałem gulę w gardle, nie. I nagle wiecie, żołądek na drugą stronę wywracą sobie myślę, ja pierdzielę, nie, jakie tegowane czasy, nie? W ogóle. To się w zasadzie sensie w głowie mi się to nie mieści, nie? No, no tak, no bo tak naprawdę wszystkie te duże, w cudzysłowie duże problemy, brały się tak naprawdę od mikrorasizmu, czyli czegoś, co było zupełnie banalne i, i, i zwyczajne, co ktoś z, zinterpretował w sposób totalnie niedorzeczny i potem cała ta spirala się nakręcała i co też jest jakby no, widoczne w samym finale, kiedy no, klan się pojawia, kiedy już ta Teoretycznie napięcie opada, a tu jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna finałowa konfrontacja. Mhm. Więc, więc właśnie w kontekście tego, o czym ty nas do... mówisz, to jest, jest mhm. właśnie też istotne jako obraz tych czasów. Co do konfrontacji finałowej, dwie rzeczy. Po pierwsze, jakby kontynuując to, co Szymas zacząłeś, gdyby im się powiodło, załóżmy, że impreza by się powiodła normalnie i, i oni by spalili tych ludzi w środku, nic by się nie wydarzyło. Znaczy, się, nie byłoby żadnej reakcji, nie byłoby żadnego w sensie, gdyby śledztwa, nie byłoby sklan, żadnego gdyby dochodzenia, był na Finał imprezy i wywił Czarnotką. czy po prostu wszystkich tak? zabił. Of color, no. mhm. Tak, to plotka by się rozeszła, ale nic by się nie zmieniło. Jakby dzień jak co dzień, po prostu. Z jednej strony. Z drugiej strony natomiast bardzo mi się podoba ta scena, bo o ile mogłem czepiać się, czy, czy troszeczkę kręcić nosem jako fan scen batalistycznych wszelkiej maści do tej choreografii przy pojedynkach z wampirami, o tyle zasadzka smoka na, na właśnie Ku Klux Klan, która jest przemyślana i jest dobrze zrealizowana pod kątem takim wojskowym. I też przemyślana bardzo mi, się bardzo mi się podoba. Bardzo bo my tak. powiedzieliśmy o Eni, tak? Że ona jest tą naszą właśnie wieszczką, szamanką. To jak ona jest zaprezentowana, to jest też genialne, bo to jest właśnie straszna dbałość o szczegóły. Ona od razu ma taki osprzęt na sobie, jak gdyby, tak? Ona nosi specjalny skórzany pas, ma tam właśnie to swoje mojo ochronne, ma różne wisiorki, takie alarżańce z tego wudonu, sztylet rytualny i inne rekwizyty. To jest takie trochę jak po prostu element właśnie no, epoki, tak? tych realiów historycznych. Ja to potraktowałem bardzo jak, jako ciekawostkę, nie? że jesteśmy tam w tym rejonie i są osoby, które praktykują właśnie tego typu wierzenia i potem okazuje się, że to jest jednak mega ważne, bo ona daje właśnie swojemu ukochanemu też mojo ochronne, tak? zabezpieczone jakimś tam zaklęciem mm. i okazuje się, że to mojo od Eni ratuje Smołka przed ugryzieniem staka. Czyli, rzecz dosłownie, to mu ratowało życie. I w finale, zanim dojdzie do konfrontacji z kuklu, z klanem, co robi nasz bohater? Robi dwie rzeczy. Po pierwsze, zrywa morzo od żony, czyli de facto, on wie, że to go ochroniło i nie chce już ochrony. Tak? On jest gotowy na śmierć. On chce umrzeć tak naprawdę w tym momencie. Mhm. A druga rzecz, on przyczepia do broni tę monetę, bo oni mieli bracia też taki naszyjnik w kształcie no, jakiegoś kółka monety powiedzmy podwójnej. Mm -hmm. I on ma swój naszyjnik yy, na szyi, a naszyjnik brata przyczepia do karabinu. Chyba do Tomigana. I on właśnie najpierw strzela z tego Browninga, a potem wyciąga tego Tomigana i tak jakby brat był z nim. nie I razem pokonali Ku Klux Klan. Za przepraszam, zajebiste. Tak koncepcyjnie po prostu mega rzecz, ta, takie detale no, to, to można też nie zauważyć, tak, że on tam to przyczepia, to jest chwila, że, że to Mojo zrywa, ale... nie nie, znaczy, niby, niby chwila, ale jest, jest na tyle widoczne, po prostu jak, jak jesteśmy, na, jak uważnie oglądamy ten film i, i to, jest, to jest znaczy ja bardziej zwracam na te detale militarystyczne, bo po prostu mhm. ta zasadzka to wykorzystanie poszczególnych broni na poszczególnych etapach mhm. zasianie paniki jest, jest rewelacyjne, bardzo, bardzo mi się podoba no, i jest satysfakcjonujące, biorąc tak. pod uwagę, kto tam, kto tam ginie. Więc jak będę nie będę, nie będę oszukiwał, nie będę, nie, nie będę kłamał, że jest inaczej. Piękne rzeczy. Tak. A potem mamy dwie sceny na napisach, i jedna z nich to jest właśnie ta przyszłość samego, jego kariera i spotkanie ze Smołkiem i Marią, tak? I ja mam tu trochę problem, bo. Ja wyszedłem. Ja przyznam szczerze, ja myślałem, że jak już jest ta scena, jak on gra tam jako staruszek, to ja myślałem, że to jest koniec. Jakby, no dobra, no okej, okay, widzę, przeżył, założył ekipę, gra, kontynuuję sobie w tym wszystkim i po prostu wyszedłem z kina, no bo jakby nie spodziewałem się w tak, tego rodzaju filmie scen po napisach, jakby, do no, halo, ja nie jestem na Marvelu. Więc dopiero później, kiedy wyszedłem, to z, z usłyszałem, że, czy tam przeczytałem, że zaraz, zaraz, to tutaj są jakieś sceny po napisach, tak, więc, ale nie oglądałem ich tam w wersjach jakichś pirackich, czy coś takiego, czekam Czekam na jakiś streaming, czy coś, żeby, żeby sobie to zobaczyć w pełni, w pełni że tak powiem. Znaczy, możecie mówić śmiało o tym, jakby spokojnie, tylko po prostu wiem, że, to, że straciłem mhm. trochę, no ale... To dajesz Szymas, kontynuuj. To ja bym tutaj chciał tylko zaznaczyć, no bo okazuje się, że Smoke przeżył i to już jest dla mnie kapkę naciągane w sensie ja rozumiem, że nie, brat go nie mógł zabić on nie mógł zabić brata, nie? To ma sens ale wszystkie tam wampiry spłonęły no powiedzmy, że okej, okay, no Smoke mógł się ukryć w tej stodole jeszcze czy coś, ale to, że Mary która była na zewnątrz też jest z nim, to już mam tak trochę eee, spoko, druga znaczy, w sensie kupuję to, bo muszę, nie? No bo jak zacznę to rozkminiać to mi to nie będzie do końca chyba grało i druga rzecz, to, że oni mają swoją świadomość ja o tym Jerym rozmawiam, który miałby dzisiaj z nami na nagraniu. Pozdrawiamy cię, cię, Jerry, ale nie dał rady przez tam pracę i inne obowiązki. I Jerry mi wytłumaczył, że ten właśnie jeden umysł, tak jak właśnie, to, to nie jest tak, że życie wampirów jest zależne od pacjenta zero ale wspólny umysł już prawdopodobnie tak. I gdy Remig spłonął o świcie, jeszcze przebity kołkiem, to jeżeli któryś wampir się zdołał skryć przed słońcem, no to mógł przeżyć, ale właśnie już miał swoją własną wolę, swój własny umysł, może jakieś urywki tego, z tych wspomnień wspólnych, ale no i tak miał swoją świadomość. No powiedzmy, że jakoś tam to kupuje. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. To jest dla mnie naciągane, ale ciekawa jest sama konfrontacja z samym i to, że sami, właśnie któremu oferują teraz wieczne życie, tak? no bo to de facto po to przychodzą do niego nasze dwa wampiry, żeby mu zaoferować właśnie ten dar czy też przekleństwo w zależności od punktu widzenia, ale sami od razu odmawia. I to jest fajne, nie? Właśnie on zrobił swoje, nie jest do końca szczęśliwy, w sumie też jest samotny cały czas, tak? Ten perlin nie przebolał. Ale, ale nie chcę żyć dłużej. Tam nawet pada coś takiego, że już swoje widziałem, tak? co jest takim, też no, smutną konstatacją. Nie? Mhm. No bo ta finałowa, znaczy znowu finałowa, ta konfrontacja jest dla mnie też taką trochę kwintesencją tego, czym dla samego była wolność, jako, jako jakaś tam nadrzędna wartość, że podjął decyzję, że jakby zostawia rodzinę za sobą, zostawia te, wiecie, bardzo takie religijne środowisko, żeby realizować je w taki, a nie inny sposób, ale ma też świadomość, że to, co jest mu proponowane, też by było jak jakimś tam kolejną formą, nie wiem, zniewolenia i ograniczenia go, więc jakby chce to życie przeżyć na swoich warunkach i o ile to tak na, na, na takiej bazie fabularnej, czyli, że przeżyli i pojawili się, bla, bla, bla, bla, rzeczywiście to jest takie pisanie pod fabułę, czyli masz w to wierzyć widzu i tyle, nie? Że, że to może być jakby nie do końca trafione. Tak, jakby tak emocjonalnie, znaczeniowo, wydaje mi się, że sami chyba nie mógłby sobie wymarzyć lepszego zakończenia, lepszego finału dla, dla swojej historii, jak ten, który dostał. Więc mm -hmm. to tak woli podsumowania. I też pocieszająca jest ta druga scena po napisach, bo Sewie wiesz? O matko, tak? to ja chyba drugie nie widzę. Czekaj, to ja chyba po tej pierwszej wyszłam. No bez ja i no, z kim ja nagrywam w ogóle? <laughs> Jerry, czy ty to słyszysz? No. Kogo ty mi tutaj sprowadziłeś? Ja wiem, że były dwie, ale... Nie, ale wiesz, I... czy na serio? Nie. Nie. Wow. O no ranę. na samym końcu, po napisach, jest jeszcze jedna scena, w której młody sami siedzi w kościele swojego ojca i nuci sobie, śpiewa na gitarce i śpiewa właśnie, będąc samemu tam, tak? Nie ma właśnie nikogo innego, nie mm -hmm. ma taty, nie ma wiernych. This little light of mine. I oh, to rano. jest mega, od strony właśnie symbolicznej też scena, no bo pokazuje, znowu jest metaforą tego jego życia, nie? Że on miał być tym światłem i ojciec chciał, żeby on był tym światłem w kościele, tak? Żeby przyświecał swoim talentem wiernym. On postanowił przyświecać, powiedzmy, w tym biznesie rozgrywkowym, ale no robił to, nie? Był tym właśnie, świecił tym swoim światełkiem. Mm -hmm. I to jest też krótka, ale fajna scena taka na domknięcie. I tak jak Seth zauważył, nie kto by się tego spodziewał nie w superhero, mm. ale dla mnie to jest fajna rzecz. Znowu, tak, nie w każdym filmie to ma sens, ale tutaj obie sceny po napisach, na napisach i po napisach ja szanuję i fajnie mi ten film domykają. Rany, no piękne dobrze. rzeczy, piękne rzeczy. Szkoda, że nie widziałam. No. W sumie to wiecie co, ja się dobijam teraz na koniec zdanie i przed strefą spoilerową powiem, nie, że są dwie sceny na napisach, no bo widać. Jezu. Jednak wieść jeszcze nie rozeszła. No szok, szok. No dobrze, to co, czy, czy podsumowujemy w takim razie? 8 na 10. Bo ja mogę... Dobrze, ja, nie, ja mogę Dobre. zacząć, bo, bo ja, ja mam ten problem, że przez całą tą, tą, tą, tą naszą rozmowę chciałem powiedzieć coś, co dla mnie usprawiedliwia, dlaczego ja ten film tak lubię, bo to jest jeden z tych przykładów, którego bardzo często mi brakuje w kinie, czyli coś, co bardzo profesjonalnie określam jako filmy zrobione od serca albo pełne serducha. Mianowicie, są to tytuły, które... Mogą w ogóle nie być w mojej kategorii filmowej, w moim gatunku, o tematyce, która mnie interesuje, ale są to filmy, gdzie od początku do końca widzę i czuję przede wszystkim, że twórca chciał opowiedzieć w ten sposób tą konkretną historię. I nawet jeżeli ta forma mnie nie przekonuje, nawet jeżeli ta fabuła nie jest dla mnie aż tak ciekawa, to ja zawsze takie filmy bardzo mocno doceniam, nawet jeżeli wiem, że nigdy więcej ich nie obejrzę, bo nie czuję takiej potrzeby. Natomiast Grzesznicy nie dość, że właśnie są filmem, gdzie ktoś miał pomysł i praktycznie od początku do końca zrealizował go tak jak chciał, to jeszcze te pomysły, ta realizacja trafiły do mnie niemal w 100%. Więc ja grzesznikami jestem absolutnie zachwycony. Nie jest to film 10 na 10 w mojej prywatnej skali, absolutnie nie, bo, bo to jest trochę inna, inna kategoria dla mnie. Ale myślisz, Ale że ma szansę jest to bar... gdzieś tam zostać nim? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. nigdy, On to, to jest, znając siebie na tyle, na ile znam, to nie jest absolutnie film, który zostanie 10 na 10, bo dla mnie to jest kategoria filmu, które już wchodzą na bardzo, nazwijmy to, osobisty jakby poletko, one mogą być średnie jako filmy, ale dla mnie są dziesiątkami, więc to jest ta kategoria ale jest to naprawdę, wiadomo jeszcze trochę zostało czasu ale jest to solidny kandydat do najlepszego filmu tego roku jaki ja widziałem, bo zawsze robię podsumowanie na koniec roku i zawsze wybieram ten najlepszy i, i Grzesznicy mają, mają bardzo mocne wejście jeżeli chodzi o premiery z tego roku więc ja jestem absolutnie zachwycony bardzo polecam nawet jeżeli komuś nie podchodzą wątki historyczno-rasistowskie czy jakiekolwiek. Przede wszystkim przy, głównie dlatego, jak ładny i jak dobrze brzmi niedorzecznie ten film. Po prostu. Rany, i co ja mam powiedzieć po takiej pięknej ocenie? To może zacznę od tego, że podpisuję się pod wszystkimi słowami Sewa. Jeżeli chodzi o ocenę cyfrową, liczbową, ode mnie też 8 na 10. Znaczy, u mnie jest 9, przepraszam, u mnie jest 9 A, na 10. Proszę tak, bardzo, tak, tak, tak. ode mnie 8 na 10, więc no. kapkę mniej, ale nadal to jest bardzo, bardzo piękna Ciekawe ocena. Ciekawe e... Czekamy na komentarz. <głosy> tak. I generalnie jako osoba permanentnie na coś wkurzona bardzo doceniam to, że oglądając ten film miałam takie, takie poczucie obserwowania bohaterów, m, których po prostu rozrywa jakaś taka dzikość serca. Nie? Że oni oni są tacy nakręceni, tacy pełni jakiejś energii, jakiejś siły witalnej, jakieś takie dzikości po to, że aby właśnie zaznaczyć swoje miejsce w tym świecie, swoją tożsamość, swoją historię, swoją e, ważność, więc to było dla mnie super istotne i gdzieś nakręcające całą tę historię. Doceniam też to, że prawie przez cały film tupałam sobie nóżką w kinie, ale bardzo cicho, więc spokojnie. Muzycznie no, to jest dla mnie po prostu mistrzostwo świata, więc, więc jako taka rzecz rozrywkowa sprawdziła się dla mnie znakomicie. Ну Taki, taką wisienku na torcie, jeżeli chodzi o całość, no to była ta warstwa emocjonalna, że bardzo, bardzo łatwo było mi się w tą historię zaangażować i też doceniam to, jak przystało na kobietę eksploatacji, że dostajemy tutaj bardzo fajne bohaterki, które nawet jeżeli są gdzieś tam na drugim, trzecim planie, czy, czy jeszcze gdzieś dalej, to są na tyle fajnie napisane, że mają istotny wpływ na to, jak ta historia wygląda, jak ta historia przebiega, więc to jest zawsze coś, co, co w filmach doceniam, jest mi bardzo bliskie. No i Rocky Road to Dublin. Piękno. Coś pięknego. Piękno, tak jest. Czyli wybrałaś wampiry. Wybrałam wampiry, wydało się. Mhm. Nie, ja, tak jak mówię, po sensie byłem trochę bardziej krytyczny, chociaż nadal no, doceniałem te wszystkie dobre rzeczy, a teraz już, gdy trochę te emocje opadły, to no myślę, że ta ósemka jest całkiem sprawiedliwa, bo tutaj jest jednak wiele rzeczy zrobionych bardzo dobrze, wiele scen, które wywołują efekt wow, więc... Yy, te pewne nierówności, jakieś tam momenty, gdzie tempo trochę się dla mnie gubi, to nie jest coś, co ten film absolutnie przekreśla i my też nie mówiliśmy jakoś wiele o aktorach, no bo tutaj tych postaci jest no cała masa i każda ma tam jakąś swoją historię, ale właśnie od strony aktorskiej też yy, nikt mnie nie zawiódł, tak, a większość osób nie. Yy, jak nie zachwyciła, to przynajmniej tak naprawdę bardzo, bardzo usatysfakcjonowała. Nie będziemy tutaj już wszystkich wymieniać, ale ta obsada i też to co jest fajne, że Tutaj jest trochę znanych osób, nie? gdzieś tam z kina, no. ale to też nie jest taka obsada jakoś bardzo oczywista, czy po linii najmniejszego oporu, że się tak wyrażę, tylko jednak starano się w miarę ciekawie tutaj tych protagonistów mm -hmm. obsadzić i za to też ode mnie plusik, tak, więc no, tak na koniec chciałem no. to podkreślić. Tak, Konel? yeah. Ja też swoje na koniec podkreśliłam, hmm. ale dobra. No dobrze, no to dziękuję wam bardzo serdecznie za tę, w sumie chyba dość długą rozmowę. No, ale tak. Przyjemną, tak mi się wydaje. Pozachwycaliśmy się, <gry> mm -hmm. jasne. Dzięki również. Dzięki serdeczne. Dziękujemy też słuchaczkom i słuchaczom, jeżeli wytrwaliście z nami do tego momentu. Oczywiście zachęcamy, żebyście podzielili się swoimi wrażeniami, swoimi uwagami krytycznymi, czy nie wiem, ulubioną sceną, ulubionym momentem z tego filmu. Hmm. O, budzik mi dzwoni. Muzyczka na koniec. Tak, trzeba iść spać, nagrywamy to po tak, nocy, oczywiście. W, tak jest. W, wampir się budzi, albo właśnie, budzisz się na żer, Szymas. Cicho, cicho, cicho. Nie czytajcie wiadomości z Łodzi Dobra. Nie będziemy już przedłużać. Jeszcze raz tak. dzięki. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Hej. I tradycyjnie już będziemy Wam życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Cześć. Na razie, cześć.